Obiektywny podcast sportowy Halo, panie redaktorze, no koń, kończy pan 3 czerwca 3 czerwca. czerwca, a jak daleko wychodzi w przeszłość 3 czerwca, że ślub będzie Jak ty drugiego nogi połamiesz a, Zadzwonię potem, a no nie mogę 4 czerwca. To jest Znale. kompletny szczyt braku profesjonalizmu. Ej, byliśmy jeszcze przed nagraniem. Tak? Nie, już jesteśmy w nagraniu. Tak. Za tym dzwoniła e, mama. Wszyscy tak? słuchacze to, to jest szczyt usłysza. braku. Dzwoniła mama, od Znale. mamy trzeba odebrać. Trzeba. To jest pełne braku. I najlepiej wałówkę. Gdzie jest orzeł? Nie, jest. Tak, tak. Od no, A nie wiem czy widzieliście, bo no dobra, maskotka, no. Maskotka, no. maskotka, tu się nagrywa tak? Tak. A. Maskotka którejś dużym pierwszoligowych, maskotką jest też orzeł. Mhm. Taki wielki, z dziobem, taki jak to biegają, no, nie, to orzeł. no ale taki wiecie, taki pan przebrany za orzeł. Orzeł jak to biegają? Z dziobem? Tak, taki pan jest przebrany w, w strój orła. Ja musisz, obawiam się, no, że, pan za, <laughs> ja pisałem, że pan przebrany za dziób. Widziałem kurę to, tak. A może ty widziałeś po prostu Gryfa pogonić? Szczecin? Nie, nie, nie, kiedyś... nie pamiętam w której, w której A propos dłużej. ornitologii, pamiętam kiedyś ale w moją... każdym razie... Ale mogę skończyć? Tak, oczywiście. Do oczywiście. W każdym razie on też gdzieś tam przed meczem nie wyszedł, gdzieś tam się zapodział i cały ten właśnie krzyczał, gdzie jest orze, gdzie jest orzeł, ale chodziło i o ich własnego orła. To teraz ja powiem a proposły znaczy, pen myślał, że o, o nich i, i teraz będą zmieniać decyzję. A propos ornitologii, takie właśnie, że Orzeł to taki z dziobem, co biega, to, <laughs> to kiedyś byłem na wakacjach z moją obecnie o, obecnie byłą narzeczoną. <laughs> I żeśmy szli sobie polem, i on nagle mówi: Zobacz, bociany. A ja mówię: chyba Takie, co na kolanach chodzą. Co, krowy to były? Nie, nie gęsi. jakieś gęsi. Nie <grym> nie czy brony? Oj, Bocian, bociusz. Jak, jak, jak widać, znajomość ornitologii popłaca. Tak, popłaca. Nie, bo w PZP nie, nie wszyscy wiedzą. doskonale ja, jak, jak wygląda nie no, Oni doskonale wiedzieli, jak wyglądało żył, dlatego tak skutecznie się go popełzbili ta no. no te, te to wiedzieli, jak wyeliminować się. Strzelili nie do tego orła, co trzeba chyba. No, to prawda. P bardzo mi się podoba słowotwórstwo polskich kibiców, to znaczy w jaki sposób skandyną, skrabne logo PZP no, jest nazywane. Tak. Precel, siemiec obierki. Tak. Dziw dziwna wstążka, to coś. Tak, tak. Najgorsze tak jest zdjąłem. to, że oni strzeli sobie dwa kolana, bo, bo to logo jest całkiem fajne, tak na tak, ogóle, zgadza się. Ale po tym, co zrobili, to już. Nie będzie to tak oceniane. Tak, nie tak obrzydzone. Mówiła, że 70% internatów czy tam 75% Badali internatów... zrobili badania normalnie na grupie 2000 ludzi, tylko zapomniała powiedzieć Ko... jak, jak zadali pytanie. Jestem ciekaw jest kluczowe w jestem... badaniach. Jestem... <laughs> ale oni zrobili, nie, bo to nawet nie zrobili badanie tylko oni... oni... Zrobili. Tak? Zrobili że badanie. Są, z oni... sądy, sądy, sądy. Zrobili no, sondę no, na 2000. Na 2000 na no. no. zrobili sądę, tylko no, że, no. Że, no. że zadali pytanie, no. czy to jest ładne. Czy się podoba. nie zadali pytania, czy możemy tym zastąpić Orła. I to jest w zasadzie. Nawet trochę... nie podoba czy podoba Ci się czy nie, tylko czy to jest ładne. No to człowiek tego zazwyczaj odpowiada. No tak, no Badanie, wiesz, ładne. No. No, wiesz, ładnie dziś wygląda. No tak, no, co badania mam ci powiedzieć. No. Badania na, Nie pan policjant dzisiaj powiedział no. zupełnie co innego. Rano. O nie pan policjant może rano? też pokaza. A teraz co niby wieczór jest? Teraz to jest w ogóle środek rano no. Badania na dwóch ulicach, rano, nie trzeciły działaczy, tak naprawdę podejrzewam. No, działaczy, jest, działaczy jest dużo, no ale to te. Wielu. Jak jesteśmy przy ornitologii, to wróble śląskie ćwierkają o tym, że za chwilę, czyli za pięć dni, czyli jak się podcast ukaże, to za dwa dni będzie zjazd walny i na tym zjeździe walnym ze Śląska działacze będą chcieli, nie dość, że orła to jeszcze y, przywrócić, to jeszcze laty odstrzelić. Bardzo dobrze. To jest wydarzenie laty, symboliczne. Laty, laty, laty, laty odstrzelić im się nie uda, ale... No nie, nie, a myślisz, po co oni to robią? To, to jest pretekst, żeby odstrzelić Mało, tego, mało tego, podobno, podobno Zbigniew Boniek przyjechał do Polski. A on no. do Polski przyjeżdża tylko wtedy, jak może coś zarobić. Jak może zostać prezesem. No, no, no, no. Także może zostać prezesem. Prezes mało nie zarabia, a przy okazji tam kłusaki jego będą sobie we Włoszech biegały, tam czasem się w telewizji i pojawi, a tu cyk, może zostać prezesem. Platini UEFA, bo PZP PZPN, baja, no. Maradona w Argentynie. Wszystko, <śmiech> wszystko... się mają świetnie, tak. Przed, samymi, przed samą imprezą. wszystko no, Idealnie, wszystko, tak. pięknie. Przejąć pałeczkę na gotowe. Znaczy, poziom... 80 milionów się co prawda nie Atrakcyjna zarobi. Atrakcyjna pani minister. Po, poziom, głupoty, no. <śmiech> poziom głupoty tego ruchu nie jest siada, wręcz no. <śmiech> symboliczny, bo to doskonale jakby pokazuje poziom intelektualny działaczy z PZPN-u, a jeszcze Zabija mnie tłumaczenie. Nie wiedzieliśmy, że to wzbudzi takie kontrowersje. Słuchaj, pierwsza podstawowa sprawa, trudno mówić o poziomie czegoś, czego nie ma. No to jest wtedy... No depresja to też jest jakiś no, ale poziom. to według świętego Augustyna na przykład zło no jest. jest brakiem dobra, czyli głupota jest brakiem mądrości, czyli jest w tym wypadku. Niekoniecznie tak. można się z tym zgadzać. No, ty się ze świętym Augustynem nie zgadzasz? Ty czytałeś, co wczoraj napisali, jakie przekleństwa są zakazane? Jezus Maria, nie można powiedzieć. Gdzie? No, no. We, we, we, według, według Kościoła, Kościoła katolickiego, katolickiego wczoraj kardynał, kardynał, to... kardynał Dziwisz wczoraj wystosował list, w którym napisał, jakie przekleństwa są dopuszczalne, jakie a są niedopuszczalne. A jakie są dopuszczalne? No, no to tam jest, e, nie motyla i... noga, okurcze. Nie wzywa imienia. Ale gdzie? Uka Uka, no, co? Właśnie... Gdzie są dopuszczalne? Wszędzie. A u kaduka? Pewnie też chyba, nie wiem, co, z kim był kaduk. <g�� recap> w każdym razie mnie tak. to przychodzi jedna refleksja, bo oni tak chcieli, żeby nie podrabiać koszulek czy coś. Nie, no to bzdura jest. Przecież Mamy, koszulki, które są z łyżwą, tak. tak samo są Nie, nie, nie można ich do podrobienia, jak koszulki tak, tylko, tylko, z tylko, mało tego, są ścigane po prostu prawnie przez policję. Każda podróba jest ścigana Ale nie o to chodzi. wiem, czy widzieliście dużo... No, ale dlaczego ale, że... ja tak dzieci miały orła, to co wychodziło Bo dzieci miały stare koszulki. Nie, bo no. oni już wtedy się wahali, no. Tak Na jak smuda, smuda, który nie wie, w czym występuje. <grym> Nie nie, no, czy bardziej mnie to zastanawia w ogóle sam pomysł, bo jak się robi biznes, to warto wiedzieć, czy, no, się, czy, właśnie, się, na nim, czy się na nim będzie ale zarabiało, czy nie. No to jest ten właśnie poziom głupoty. No ale może oni który, na przykład podpisali jak taką mi... umowę z dajkiem, że mogą na przykład mogliby handlować tymi koszulkami. Ale to nie, nie chodzi nie o, o żadne koszule. koszulki, Nie, to nie chodzi o koszulki, chodzi no, o inne koszulki. Ogóle, tak, tak, chodzi no, no, o całą resztę. Tak tak, tak, no, jakiś no, no. kretyn od marketingów mówił kretynom z, z PZPN-u, że jak wypromują swoje logo, to będą zarabiali na wszystkich gadżetach, które, które się mają, pokażą tak, tak. w czasie Mistrzostw Europy z logo PZPN-u. Nikt nie powiedział, że nikt nie kupi z ich Logo. obsranym logo niczego nawet jeżeli one jest ładne ale symbolizuje związek, który w Polsce jest znienawidzony, także założymy sobie kompletna. znaczek SS na czoło na przykład no ale nie wiem no może Niemiec kupi znaczy, może, o, Niemiec znaczy może na pewno kupi. ci co przyjadą z zagranicy, to może sobie coś kupią, no tak, bo no, logo jest ładne bo, i bo, im się, bo im się nie kojarzy tak jak tak. nam czyli z korupcją, no nie nam to szybciej kupować coś z logiem euro, tak, a nie z logiem pzp bo, bo nic im nie mówi co, dlatego co logo dla euro jest chyba? dużo droższe niż logo PZPN-u. Tym niemniej, jak mówił mój dziadek bardzo słusznie, lepiej jeść y, tort y, we czterech niż gówno samemu. <śmiech> <śmiech> no, PZPN uważał inaczej. <śmiech> no to... Bardzo dobre i prawdziwe. <śmiech> No i to przyjaciel to Pasta zawsze ma lepiej zjeść niż nie zjeść. No i chyba no to, oni też właśnie tak. wyciągnęli z tego wnioski, tylko zbyt pochopne mam takie Ja tylko wrażenie. jeszcze chciałbym zauważyć, że tutaj atak na producenta jest trochę dziwny, bo to jest taka sytuacja jak z krawcem, do którego przychodzi klient i mówi zamówię pana 100 garniturów, tylko jeden rękaw ma być krótszy o połowę. No to go krawiec może przekonywać przez, przez chwilę, że to jest głupi pomysł, ale jeżeli klient się uprze, to dostanie takie no, garnitury. To jest, tak? to, jest, wiesz, no to jest proste przełożenie no, dla ludzi. No, to, to, to, to jest no tak, ale tak, w... no, no, no, no. już najgłupsze no, no, tłumaczenie że gdyby była Puma albo Adidas to byłoby inaczej. S S S Szczególnie, że w tym samym czasie naj najpierw Czesi zrobili bardzo fajną rzecz, bo u, u siebie wyśmiali w mediach polską decyzję o zdjęciu Orła nie wiedząc o tym, że Puma szykuje im jeszcze lepszy cyrk na, na ich koszulkach, a dwa dni później Puma zdjęła im godło narodowe po tym cyrków w mediach, jak się naśmiewali z, polskiego, z, Polski, z polskiej decyzji, i na niebieskim prostokącie umieściła im godło związku. No i w Czechach jest większy młyn w mediach niż u nas. <grym> W związku z tym teraz. A oprócz tego Puma tego samego dnia we Włoszech postanowiła zamienić kolory flagi na koszulkach. Tak. Węgiel, węgrup, węgrup. Na węgiersko. Na węgierską. W związku z czym Puma strzeliła sobie w, w odpowiedzi Wiesz, na, jakby na. tylko Włosi grali z... tak jak Węgrzy. A co jak... że Aby, aby, aby, aby tak dlatego zagraliśmy z włochami z węgrami nic z nam się nie myliło. Co tak o... so, ja ciekawe, że tylko jeden piłkarz z tych wszystkich, których których wiem, próbował jakoś zaprotestować przeciwko temu. Nie no, właśnie to jest następny element, który jest bardzo przykry całej historii, że... Ale wiecie jaki? PCPen Balotelli. Balotelli. A, ale, Co a, dziwne. A Balotelli tak. Natomiast ja teraz chciałbym wrócić do polskich piłkarzy, bo niestety przy okazji zostały złamane trochę kręgosłupy kilku polskich piłkarzy. To jest bardzo przykre. Dlatego, że zostali zgwałceni, zmuszeni związek do bulbiega rzeczy, których podejrzewam nie chcieliby mówić, a że chłopaki są młodzi i generalnie zajmują się graniem w piłkę to powiedzieli rzeczy, które kibice jej będą przez kilka następnych lat pamiętać, a propos orła. Znaczy, no, no niestety, tak, niestety bo, jest niestety, po, po tego jest to, że w Poznaniu jest garstka ludzi na stadionie. Tak, znaczy tak. oczywiście no, dochodzi do tego ceny biletów, które też pewnie były ważne, nie, ale... ale, ten, ale ten, jest, na pewno I ten, i ten, ten, ten biletów, nieszczęsny, żałosny tak tak klub kibica. Tak, tak. No ale no to, to na pewno to, też, że... tym się że... warto zająć generalnie, tak. dlatego, że to, to, co się dzieje z dopingiem w Polsce w tej chwili, kiedy został skanalizowany, to jest chyba dobre słowo, bo, bo tak. jest... Generalnie jest w kanale. Jak doping nie był skanalizowany, przez klub kibica, to był. Dlatego, że po prostu przyjeżdżali kibice określonych klubów, wywieszali barwy głównie jednak narodowe, ale ścigali się w tym, kto będzie głośniej kibicował reprezentacji Polski, a nie określonym klubom. E, a teraz to wygląda tak, że raz, że jest pusto, dwa, e, nikt nikomu nie kibicuje, kibice się obrazili, piłkarze też zamiast myśleć o tym, gdzie jest piłka, myślą, gdzie jest orzeł. No, i trochę kuriozalnie to, to wyszło. Przypomnijmy sobie, co było rok temu, jak byliśmy na meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Tym samym, na tym, samym na tym samym stadionie? Na tym samym stadionie, bo 42 tysiące ludzi, świetna atmosfera, doskonały mecz. O, e, było to no, Atmosfera wokół, wokół reprezentacji była taka, że coś powstaje, coś się rodzi. Piłkarze zagrali świetnie, kibice bawili się doskonale. Doping był, mimo tego, że na stadionie, który się rozpadał zaraz po jego otworzeniu, <laughs> był, był świetny. I pogoda była beznadziejna. No a ja bym chciał mieć pogodę 11 nadziejna proszę bardzo, beznadziejna pogoda. pogoda to była 3 tygodnie później, jak byliśmy na tym samym stadionie. Który to był. Mądrzy no, nie byli. <laughs> Cztery pory spodni miałem na sobie. Do tej pory a, mieli... do, tej... do tej pory masz kalecka <laughs> Węczalskiego. <laughs> a ja do tej pory nie mam czucia w palcach. Ale <laughs> no, no, no, tak, no, w tym ale... roku 11 listopada był piękny. A, a jeżeli chodzi o cenę biletów, to chciałem tylko nadmienić, że na mecz Milan-Barcelona na San Siro bilet jest tańszy niż na mecz Polska-Węgry po uznaniu. No bo u nas wychodzi się z założenia, że wiesz, stawia się na no Ale nie na słyszałeś, ja nie pamiętam, który to z tych mądrali z pozyplenu powiedział, że przecież nie może być tak. Nie może być bilet na mecze prezentacji tańszy niż bilet na mecz Polskiego Klubu w Lidze Europejskiej. Mhm. To ciekawe, do jakiego wniosku doszli? Ale to jest, to jest kolejna, jest genialna myśl marketingowa. <grym> genialna nie, nie, nie, bo I ta moja założenia bo oni, jest lepsza. Bo jakby odniesienie ceny tak? biletów po 10 <grym> zł, czy tam 15 <grym> no, to, są, to są najlepsi piłkarze tak, z różnych lig. Więc 15 muszą być złote droższe. Zarobiliby trzy razy więcej, bo przyszłoby 30 tysięcy kibiców. No to jeszcze o, o tym, jeszcze że to, to są to towarzyskie, a w Lidze Europejskiej się grało coś, więc. Jest poziom jakby czego? No ale Adrenalini. zobaczyć, ale zobaczyć latę na trybunach bezcenne. No ale. od Samego, niedługo sam będę na tych trybunach siedział. Od lat najwierniejszy Ale on ostatni. jest coraz większy, no. więc coraz więcej miejsca zajmuje. Od lat narzekamy na związek, narzekamy na latę i teraz tak naprawdę zbieramy owoce ich ciężkiej pracy pracy wieloletniej. No. No, to, no, jest, to jest nie. dokładnie to. Jeszcze, jeszcze parę lat nas czeka tej pracy. Spoko, spoko. Nie no, zaraz będzie przywrót pałacowy, jakiś następny mądra. Nie, się. nie, nie będzie nie, żadnego już, o, będzie, będzie. Ernest Listkiewicz już tam blu... Mówię wam, Boniek zostanie prezesem. Tak, nie. bardzo możliwe. Bardzo tak, możliwe. tak. Mi się nie nawet po Aczkolwiek... Janek powiedział, że Bonik, że dobrze był, jakby Bonik został. Nie ma, nie ma lepszego momentu na przewrót jak teraz, po prostu jeżeli no jest ktoś dobry, no, sam popełnia no, no, no, samobójstwo, no, no, się strzela w dwie stopy i w głowę, no to, no, ale na to było sędzia wczoraj w Niemczech działania. próbował popełnić samobójstwo i mecz odwołać 15 minut przed meczem, tak. No, no o, chyba, jak, chyba jak przeczytał składy i dowiedział się, że Peszko <laughs> będzie grał. <laughs> no i to jest jedna z informacji, która mnie zasmuciła, jak przeczytałem wywiad, który udzielił Smuda w Kikera, że, da Kikara, że, że, że, że wiesz, podstawowych zawodników kogo ustawia skład, no to tam oczywiście Błaszczykowski i tak dalej, i Peszko. No, no Peszko jest słynnym walczakiem, który nic nie umie. No właśnie. Peszko jest dobry, tylko jak tak mówiłem, nauczył się w bramkę trafiać w końcu. No. Ale, I zapadła ciężka, ciężka. Ciężka nie ja To był tu komentować wyszedłem grę wyszedłem założenie, ja, że to ja... wywiad dla Kikera i, i po prostu jest to jakaś forma promocji no, powiem, Peszki w Niemczech. Powiem tak. Może, może tak. Nie wiem, no ale powiem tak. Jak ja bym miał brać teraz kogoś na euro i mia miałbym do wyboru Peszkę albo Rafała Wolskiego z Legi Warszawy to wziąłbym Rafała Wolskiego od Legii Warszawa. No wiesz, nie z Wolskim. No, A, wczoraj nie, nie. mu wyszło, okej. Okay, wyszło, wiesz. wyszło. No, nie, A widział... mu już parę meczów wyszło. I ja wyszło parę meczów, właśnie. Myślę, że w jego krótkiej karierze wyszło mu więcej meczów niż, niż pesce. pesce. W jego długiej karierze. <laughs> nie, więc, no Peska, coś. coś no, trzeba, było, wiesz, mecze, tak, no. trzeba było obejrzeć cały mecz Polska-Niemcy do, do, do lat 20, gdzie ten Wolski to y, robił z, z niemiecką obroną, y, co chciał. Do tego strzelił fantastycznego gola. Bardzo podobnego do tego, którego strzelił wczoraj w lidze. To nie jest tak, że jemu wychodzi. On po prostu jest szybki, jest świetnie. My my nie, ulega, jest... nie, bo że... że się trochę tak nie. paprzemy. Zobacz, jak szybko Borussia zaczęła grać dobrze i ci wszyscy tam te Gecek, hmm. Rozkrojce, Humelsy i tak mają dalej. Po 19, i nie, no ale po 19-20 ja, lat. Ja, po ja, ja, jestem, ja jestem za tym, żeby go jak najszybciej powołać. Znaczy Takich zawodników, którzy się wyróżniają, choćby nawet w ostatnich czterech czy pięciu meczach, trzeba od razu powoływać do reprezentacji. Trzeba im pokazywać, że mają szansę się pokazać. Trzeba im to umożliwić spotkanie z przyjmi kolegami, to jest podstawowa sprawa. oczywiście Wszędzie na świecie się tak robi, więc ja mówię, gdzie on ma, zdobywać doświadczenie. Gdzie, on ma, że on ma tak. zdobywać doświadczenie? gdzie ma zdobywać doświadczenie siedząc Jeszcze bym nie księczał, kura optymizm, że rośnie nam drugi Gece, tylko chodzi no nie o to, że bez... nie, no, nie, no, nie, no, ale, nie, no, mówię, że jak zobaczyć ale trzeba powołać i, no, I okazuje się, no, że, że w tej chwili ci, ci, ci chłopcy z Borusi mają całkiem realne szanse, że będą na Euro i że będą grać w pierwszym składzie nawet. No Gece W ma młodą reprezentację. Znaczy oni mieli młodą już dwa lata temu, a Ci młodzi, co byli wach, tym młodzi, już, już trochę odchodzą z zapomnienia, bo już nowa, nowa fala ich powoli wyrzuca z, z drużyny. No. Także, także to jak najbardziej powołanie się należy. No. Znaczy nawet gdyby miał y, tam zagrać, nie wiem, 15 minut w jednym Niech nie meczu, zagra, tak? niech pojedzie tylko na zgrupowanie, niech potrenuje no. z chłopaka. Znaczy wiesz, pamiętajcie, na, na Euro trzeba wziąć 23 ludzi, jak się tak no przyjrzymy, to. ilu jest takich pewniaków, którzy na pewno w tym składzie będą, no to ja nie wiem, że do piętnastki dobijemy. Tam no ja... Ciągle jest to osiem tak. miejsc trzeba kogoś wziąć. No, no ja... czemu nie wziąć takiego Wolskiego? Ja wierzę w Jacka Zielińskiego, bo nie dość, że w legi Że wyjdzie, tak? Nie. <śmiech> <śmiech> znaczy, znaczy jak patrzę, jak gra Głowacki, to wolałbym, że wygrał Zieliński. <śmiech> ale ale... zrozumiałeś ostatnio wypowiedź Głowackiego, że Głowacki już dobiera sobie partnerów. Że on jest, Głowacki stwierdził, że jednak lepiej że będzie, ja jednak nie naśladu, wiedzieć, będzie... na nie Ja nie wiedzie, co można być. No, że on woli Wasileckiego niż Perkisa nie? na obronie. Znaczy, czy wywiad był taki, nie znaczy wrażenie Bo Perkis no... jest głównie kontuzjowany, więc no, lepiej no, grać no, z kimś no, zdrowy, nie, bez ale, bez ale, bez to władzie, jest zdrowy Ale z Wasilski się pogada nie, nie, w trakcie może przynajmniej. No. Chodzi, no. Chodzi, no, chodzi mi to o to, słabok. że on udzielał tego wywiadu na zasadzie takiej, że on już jest tutaj numerem jeden w środku obrony i teraz kwestia jest tego, z kim on będzie grał. Znaczy, myślę, że w naszej obronie też tak, że on jest, no on jest numerem 10. <głos> pierwszej dziewiątki nie ma <głos> i dlatego jest, jest na szczycie. No. Znaczy, gdyby sędzia, gdyby sędzia meczu z Węgrami miał lepsze okulary, to dałby karnego dla Węgrów po faulu na Głowackim i pewnie wyrzuciłby go też z boiska. I pewnie nie byśmy na Głowackim, tak... tylko faul, Głowacki faulował, tak. I, no i pewnie by się ten mecz nie skończył zwycięstwem reprezentacji Polski i o dziwo dzięki Głowackiemu. No czy Ale... nie, no myślę, że wystarczało wy... wystarczyło wykorzystać te nie wiem, nie oni mieli sytuacji tak W pierwszej połowie jest siedem. To. To A żartu... mecz Amer, wygrali po tym, jak ten Węgier wplątał piłkę Między nocy, prawie się nią zabił no. to prawie, Absolutnie desperacki no, tak, To była desperacja, jak no, ja oglądałem bo po on, już, on już nie miał siły On już po prostu nie wiedział, co z tym no, zrobić kopnął No kopnął w pole karne, to tak. jest za, zawsze dobre rozwiązanie Lepsze niż nie kopnąć no, no, no, Na, no, na, kopnąć nie na kopnąć. przykład na trener Zieliński Ostatnio się zastanawiał, dlaczego Polonia Przegrała z Zagłębiem Lubin Moja odpowiedź jest jedna na to nie oddała żadnego strzału w świat po bramki, no tak, no. No. Ciężko jest wygrać, <gry> to znaczy da się. Nie, Do zawsze że komuś się może wziąć na no w, w, dla, dla w, w, w, tejże, w tejże wspominanej akcji ale Polacy nie oddali strzału Ta, na bramkę. de facto. Błaszczykowski no, kopnął tą piłkę w ogólnym kierunku no, ale Polakarnego ale a, a resztę już postawił. w ogólnym kierunku ją przepuścił. <gry voy sidle> na szczęście przytomny Węgier. No tak, ale. jak węgier dwa bratanki. można na liczyć. Wykonał paradę. Jakby że jest, który jest zawodnikiem wybijającym się, jeżeli chodzi o ostatnie spotkania. Czyli z Włochami zagrał przyzwoicie, nie. Z Węgrami, z Włochami nie zagrał Z Węgrami zagrał bardzo dobrze To jakby no, jest... też mógł że jest Nieźle, nieźle, nieźle zagrał Ale skuteczność Powinien strzelić no, no, no, no, Mówili my, komentatorzy, my, był podrażniony No tak, Nie to, mnie to przeraża Liczba po prostu niecelnych strzałów I sposób w jaki nie one są w niecelne sytuacjach, tak. Jakie one są niecelne znaczy, Nie potrafimy oddać z 16, 16 metrów nie, nie chodzi o to, że celny strzał Tylko żeby jakoś tak w pobliże brać to, to, to były wszystkie piłki na, na górną trybunę, no masakra. No, to jest no przelawaj... myślę, że w jakimś, jakimś mniejszym miasteczku, to na ulicy piłka wylądowała Wystarczy wyjść na pole karne i spojrzeć, jaka to jest odległość, jak to wygląda. No ale dwa gole padły. Uf. <grystanie> Także spokojnie. Nie <grystanie> no, jeżeli wszystkie mecze będziemy wygrywać po dwa <grystanie> będziemy mistrzami Europy. No, świetnie, znaczy, wiesz, no. No. Grecy byli mistrzami Europy, Wygrywając wszystko jeden do zera. Kiedyś Inter też tak robi, to dobra szkoła. Można jeden do 0 wygrywać. Ale patrząc na naszą obronę, <laughs> ja tego nie widzę, to jest prawda. to mało realne. No, odpili Właśnie. nas Włosi. Odpili nas Włosi, pokazali jak, po, jak nie grając w piłkę można wygrać mecz no, Normalnie, no, znaczy... 90 minut to jest kupa czasu po prostu. Znaczy... I chciałbym powiedzieć, że dla mnie to bardziej ten orzeł związał nogi Polakom, bo... 30 minut po wyjściu z szatni oni nie. grali w piłkę. Później, tak, później, a później W takiej sytuacji, kiedy zespół ma co innego na głowie, kiedy... Nie Włosi się po prostu poukładali sensownie. No tak, ale i... chodzi o to, że kiedy zaczyna ci nie iść w takim meczu, to zaczynają w tym momencie liczyć się właśnie takie niby drugorzędne sprawy jak atmosfera w zespole, jak, to, jak potrafisz się zmobilizować. PZPN zrobił wszystko, żeby ten zespół był zdemobilizowany, żeby myślał o zupełnie innym niż o tym, żeby wygrać mecz. No mecz z Włochami to, to, to pomyłka, no kompletna. W... To widać właśnie było, bo to widać po różnicy pomiędzy pierwszym o trzydziestoma minutami, kiedy Polacy mieli jeszcze jakieś założenia taktyczne i Generalnie mecz był po ich myśli rozgrywany, I wtedy jak grali, i potem reszta meczu, kiedy po prostu nie, nie byli w stanie się pozbierać. Znaczy, dla mnie, dla, dla mnie to był absolutne mistrzostwo, mecz wykonaniu, mistrzostwo meczu towarzyskiego w wykonaniu Włoch. Znaczy Włosi je pokazali jak małym nakładem i cierpliwością no sił no, no, można, mo, można wygrać mecz. To, to, no, czy, to... Cierpliwie czekali na błędy, które wiedzieli, że się wydarzył. Ten mecz dał Włochom indywidualne genialny. przewagi. No Balotelli, który jest Balotellin. No, który... Pop, Popatrzył, że szczęsny stoi i uderzył. Natomiast bardzo podobny mecz no, wczoraj. Jak, jak jest głupi, tak jest dobry. No, jak go oglądam <śmiech> ostatnio, to jest Nie wiem, czy, czy widziałeś jego radość, radość po rzucie karnym y, y, y, strzelonym wczoraj dla Manchesteru City. Kiedy stanął po prostu zacytuję Tomasza Zimierowskiego. Mocha szkoda, że Państwo tego nie widzą. A tak, no, ale to poprzednim, karnego, ale poprzednim razem razem... karnego. słuchaczom powiedzieć, bo nie, nie słyszeli co, <sum> że. Ale wejdą. Ja wrzucę na YouTube a i pokażę. Swoją, co zrobił wygląda trochę gorzej niż ja. Nie więc... no, ale to już, nie pierwszy, to już nie pierwszy raz, kiedy on się tak cieszy w Mechesterze City z bramki, nie no, w Bramki. No ale. O no, sorry, no, ten, ten, ten król, Bramkarz y, Newcastle, no, no, nie jest winien tego, że nie mógł go bronić karnego. No. Ja nie wiem, ale taki Boruc, to na przykład myślę, że mógłby wyjść z Bramki. No normalnie mu zełba wyrnąć. No, za, za taką radość postrzelonych. No on tak, on tak, on, on tak postrzelony ma, on tak no, ma. To, to nie pierwszy z... zawodnik, który tak się cieszy tak, z bramek. Tak, tak, tak. No nie, nie, to ja wolałem Kantonek, który no. po prostu stawał i zbierał oklaski, ale nie robił tego patrząc face to face tak bramkarzowi prosto w oczy. Tak? Bo co, co ten biedny bramkarz jest winien, że musi bronić po nieudanej interwencji swoich kolegów z duży, jak w meczu z kim to? Z Manchesterem United? Tak. Dlaczego znowu ja? Tak. No, no wiesz, no to tak ma, no, no jak mówiliśmy, no jest głupi, ale jest świetnym piłkarzem, no. Niestety, co widzieliśmy, po prostu zobaczył pół szansy i ją wykorzystał. No tak, tak, no wiesz, no, z, wczoraj taki mecz zagrała Borussia przeciwko Bayernowi. Wiedząc, klop to jest inteligentny człowiek, wie, że 90 minut to kupa czasu i po prostu y, nie cisnął, nie kazał zawodnikom grać pressingiem na całym boisku na wyjeździe, i okazało się, że grając konsekwentnie Na 40 metrze przed swoją bramką Odbierając piłki Można stworzyć w meczu 3-4 sytuacje Mając świetnie grającego Lewandowskiego Kolejny doskonały mecz Tym razem bez gola I okazuje się, że z, z tych 3-4 sytuacji W meczu pada jeden gol I wywozi się z, z, z Monachium 3 punkty I losy mistrzostwa już wcale nie są takie oczywiste do tego dodam, że to po raz pierwszy w historii jest, kiedy Borussia Dortmund wygrała trzy mecze e, z rzędu czy pod rząd, bo nigdy nie pamiętam. Z rzędu. Z, rzędu. E, z Bayernem Monachium. Bo w ubiegłym sezonie dwa zwycięstwa i teraz kolejne, z czego dwa na wyjeździe. Ja na pewno no, pomoże im to uwierzyć we własne możliwości, bo oni mieli taki no, moment na No na, na, tak, na ale teraz sezonu, w ostatnich no, sześciu, ostatni, meczach, no właśnie, ostatnich w no. siedmiu meczach to jest sześć zwycięstw i remis. Nie, no, I jeszcze to zwycięstwo nad Bayernem. No. Rusja może znowu teraz pięknie finiszować, no oby, oby. No, ja to, ja to, ja to, ja to no, bardzo ja, ja, ja lubię, lubię patrzeć na tą drużynę bardzo fajnie grają w piłkę tylko jedno mnie martwi Kuba Błaszczykowski w Wiśle Kraków mnie martwi no, wiesz co, mnie nie martwi, no jak ma, jak ja ma siedzieć na ławce, to lepiej, żeby grał w Wiśle Kraków, no już. już szkoda, już, już, że Wisła nie wyjdzie szkoda. z grupy w lidze europejskiej, no. bo tak to jeszcze by się załapał, ale to raczej szanse są żadne. No ale wiesz, no. Ale dobrze, żeby, żeby grał. Ma... Chodzi o to, żeby regularnie Dokładnie. grał, bo on ma na tyle motywacji w sobie, że, że, A że wisz, tak wisz, czy inaczej się... sobie poradzi wiszle... w reprezentacji, co zresztą widać, bo siedzi na ławce, jak gra w reprezentacji. To znaczy, no. ja się tutaj zgodzę, że jest to krok w tył i to poważny. Na to jest połączenie. To jest roku. To, to ja myślę, to, to myślę to że Wiadomo, że w okienku zimowym raczej nie odejdzie. Ja myślę, że latem odejdzie. Um, tak, przeczeka pół roku w Wiśle, myślę, że będzie Czy lato odejdzie? Latem odejdzie. Myślę, że lato nie ja odejdzie. Ale mam nadzieję. Ale oczywiście mam nadzieję. Tylko ja nie wiem, czy to znowu nie będzie z deszczu pod rynę że bo że no, tak już Dziurowicz odchodził Nie, bo gorzej, no, po nie, nie, nie, nie gorzej być nie może Ale jak odchodził Liskiewicz, też tak mówiliśmy nie, Że gorzej być nie może I nie, jest nie, klatą no, nie, no, Ale nie, się już teraz, teraz nie może być gorzej widzisz, tak, Moc, działacz, działacz ma zawsze coś za nadrzu by, by, Był taki dowcip, że odbijemy się od dna No i boimy się tylko, żeby się dno nie oberwało Się oberwało Liskiewicz to przy Grzegorzu Lato To jest inteligentny człowiek Z wyższym wykształceniem Który mówi przynajmniej po węgiersku ale to nie chodzi o to, nie chodzi o to, czy wiem, on mówił nie... po polsku. Słuchajcie, ale to zacznijmy to tym... od tego. To nie chodzi o I, to... nigdy nie, I nigdy nie handlował Listkiewicz pod rubami y, w telewizji. <laughs> chciałem powiedzieć. Bo, bo nie wiem czy słuchacze widzieli. No tak, był złodziejem co... z większą klasą. No. No, nie, nie, żebyś nie musiał, wiesz, żebyś nie musiał później przepraszać tak. za krat. No tak, tak. Przesadziłem. Bo, Bo Grzegorz lato z Andrzejem Szarmachem to centralnie. Teraz on się przywala, że tutaj nie można handlować podróbami, ale oni mieli szczękę, tylko że mieli szczękę w sklepie. No to prawda. A sklep mieli w telewizji. I normalnie w mango zakupy sprzedawali no zestaw prawda, kibica. No, no. Była czapeczka, był tak, szalik, tak. trąbka, koszulka. Nic nie było z logiem pzpn ani żadnej innej dozwolonej prawnie organizacji i jeszcze w nagrodę, jak kupiłeś to wszystko, to dostawałeś mały telewizorek w kształcie piłeczki. No, to prawda. Aż to pan prezes Lato miał szczękę. No, żenujące to wszystko jest. Pierwszy Odrzucania kamieniami. Dobra, wróćmy Podróż. do tego, bo mamy, mamy pełny wiecie. skład na euro, już wiemy, wiemy kto zagra. No, na no i wiemy, jakie są koszyczki. No, znaczy... tych koszyczków, tak nie wiem, zauważyliście, że tam. Tak Jeden chodzi... Największy koszyczek jest po drugiej stronie Wispy. Nie, nie, nie, nie, że tam, jak się skończyły eliminacje, tam nie wiem, na początku to było października gdzieś, tak? To tam tej pory Hiszpania meczu nie wygrała. Nie, był ranking i w tym rankingu na Państwa, na dziewiątym miejscu była Szwecja, na dziesiątym Dania, na jednastym Portugalia. No i potem minęło gdzieś tam czasu, Portugalia zagrała sobie dwa mecze barażowe, zdobyła w nich punkty i przeskoczyła Duńczyków w rankingu, dzięki czemu Portugalia jest w trzecim koszyku, a Dania w czwartym. A jakby ci biedni już nie mogli nic zrobić w tym czasie Bo, bo awansowali wcześniej bo zresztą, po, zresztą pokonują <laughs> portugalczyków w grupie właśnie Bo oni no. byli razem no w grupie tak, no. e, I tak dziwnie, no bez sensu to dla mnie <laughs> Nie, bardzo jasny, czytelny system no, Także portugalczycy w sumie nieźle wyżsi na tych całych barażach W ogóle sędziowanie było ciekawe bara, ba, barażowego meczu Bośni z, z Pierwszego czy drugiego? Jednego i drugiego Podobnie jak wczorajszego meczu Realu Madryt z Walencji. No nie, ja chciałem jeszcze powiedzieć, że, że mam wrażenie, że pierwszy raz swojej historii, Cristiano Ronaldo zagrał dobry mecz w momencie... W ogóle ważny. ważny. Tak, dobry naprawdę. mecz, w którym o coś chodziło. Było stawkę no, dobra, i był... no, już, wiesz wiesz, no, Strzelił gola w finale no, tak no, no tak to, to, to, Grał źle, ale strzelił już, nie, gola. Nie, nie, ale no, tutaj był, był kapitanem, był liderem jeżeli drużyny. Jeżeli wymagać i... napastników, żeby strzelali bramki, no tak, to dobrze napastnik. No i strzelił też kiedyś gola w finale Bucharu Króla. Ale tu rzeczywiście nie, zagrał ale to dobry był mecz. Nie, nie bo on już tak ma od jakiegoś czasu, że zaczyna w tych ważnych meczach naprawdę brać, brać, się, brać się odpowiedzialność za, za grę drużyny. Za, i za to, to wczoraj z Walencją sobie. zagrał kompletną padakę, a gola też strzelił. Nie chodzi o, że... nie chodzi o, o strzelenie gola, gola bo mecz. to jakby... No, goli on zawsze dużo strzelał. Gola to jadry ale ci Ale chodzi o to, że w ważnych meczach to mu się a teraz już mu się zdarza i co więcej, trafi wziąć odpowiedzialność na siebie za drużynę i za grę tej drużyny. A to zobaczymy. Swoją drogą nie czy widzieliście, jak wygląda ranking e, UEFA w tej I... chwili? Na, na, na, Euro, na Euro jedzie pierwsza piętnastka, dokładnie pierwsze piętnaście drużyn, plus, plus Polska. <głos> <Z> 28. Polska <głos> nawet nie jedzie. <głos> no, tak, Polska, tak. Nie, no tam przejedzie z Groklinu. Gdzie oni będą się przygotowywać? W Grodzisku? Nie, no nie, to, nie, nie wiem. to fajnie, no, bo tam znaczy. Nie, w Warszawie. Strony, w Warszawie będą. jest smutno, że żadna drużyna z takich takich. No, jakaś Estonia, czy ktoś, Czarnogóra z, tak, z tego niższych Ani pozycji Boślinie rankingu. Ani Bośnia tak, Czarnogór... nie ma nie ma jakiejś no. niespodzianki, no, no, ale z, z drugiej, drugiej strony szkoda, mamy, no. mamy, mamy 15 najlepszych drużyn. Słuchajcie, więc. czy któraś z reprezentacji, które przyjdą na Euro, chce mieszkać na Ukrainie? Ukraińcy. <laughs> Z 16 na razie zadekarowało się. Z 16 się 11 że na pewno w Polsce. I się po, Połowa w Krakowie przy rynku. <laughs> Ale będzie i. Nie, nie, nie to... część, część na pewno w Gdańsku. bardzo Niemcy Gdańsku, w Gdańsku, Portugalia nie. chyba Niemcy, Wrocławiu, w Wrocławiu. tam cała, cała Skandynawia e, tak. Gdańsk, Gdańsku, no bo wiadomo, no i oni w ogóle bardzo by chcieli grać w Gdańsku, bo stybice tak. mieliby blisko i wtedy by tam tłumy tu pewnie przyjechały. Sam bym tam pojechał wtedy. No. Skandynawscy, kibice, szczególnie Także jest, so, jest, jestem ciekaw właśnie na ile te losowanie. z słodka kiełbasa. Ale. Gdzie ty jadłeś słodka kiełbasę? W Szwecji. O. Gdyby tak podejść do tego marketingowo, to powinna być taka grupa. Niemcy, Dania, Szwecja i powinni grać w Gdańsku. I, I kto, no, ktoś i, tam jeszcze. I w, I Niemcy, I w no, mówię, Niemcy, Dania, ta, Szwecja, niefecja. No. Nie, tam jeszcze Mieliby by, prawo do uderzenia bylec. maczugą. <grafy> Raz w czasie meczu. A w Krakowie byłaby grupa śródziemnomorska. O, no, ta, ta rzucaliby się pizza. Czolino <grafy> by się rzucali. Ja w, w Warszawie Wschodnioeuropejska. Kartofle. Tak. Ziemniaki. W płynie. I to w Poznaniu. Ten, wygrywa, to w Poznaniu wygry, wygrywa ten, kto więcej wypije. To czyli w finale Rosja z Polską. ziemniaki. Ale w Poznaniu ziemniaki. No dobra, nieważne. Albo kartofel. Dobrze. No Gdzieś żegnamy się. Nie, nie, podcast był na meczu. A jeszcze a propos Orzełka, chciałem tylko powiedzieć, że tak podkreślał ten pan, jakąś on się nazywa? Gołos? Ten tam z PZPN-u? No, Całkiem łebski ten, facet, tylko szkoda, że pracuje w takiej słabej firmie. No szkoda, że mu tam już zrobili wodę z mózgu w międzyczasie. A czym mówi to, co musi mówić? No Co ma zrobić? Ta. Nie, no bo tam oni też podkreślają, na przykład siatkarze grają bez godła od paru lat. To był ich jeden z koronnych argumentów, że nie mają, nie mają Orzełka. O, i to też jest świetne, bo, bo... To jest doskonały pomysł. Tak Jeżeli, samo, tak samo, jak wszyscy kradną, to my też dosko Doskonały będziemy. pomysł jest, jak, jak posłowie wystąpili i stwierdzili, że wystarczy zmienić tylko jedno słowo w ustawie i już wszystko załatwione. Ale nikt nie pomyślał właśnie o siatkarzach <śmiech> i kilku innych dyscyplinach, które już nie grają bez godła już dość dawno. I nie, I mogą, więcej, i nie, nie mogą przywrócić, bo, bo, mają, bo mają umowy poza tym podpisie. Nie, federacja siatkarska jakby... Mało tego, zabrania. I... ale chciałem tylko powiedzieć, że ale siatkarze mają flagę polską. Tak, zabranę, na tak, i... mają flagę, że... nie mają orzełka, mają flagę. Mają żółkę, mają flagę. No to, to jest jakiś to jest jakby, no, drugi symbol narodowy równie. No... Niby ta szatana. I ptać flagi, nie pójść na godło. Tak, jak śpiewał na Niek. sycącym ujel. Chciałem tylko powiedzieć, że piękna inicjatywa PO, jak się nad nią zastanowiłem, ta, która mówi, miała mówić albo będzie, albo nie będzie. No o nie tym, nie, że nie ma... będzie, bo to jest tak jak z kastrowaniem tych pedofili, ta, ta inicjatywa. Nie, no, to, znaczy, to, to jest tak jak, jak, jak, jak ważny sport jest dla Platformy, pokazał wybór pani minister. No. Ale z ministrami to jest tak, Pani że. Pani minister musisz, nie wygląda się... świetnie, ma pas w karate niebieski. Co ty chcesz? Bo jej do sukienki pasował. No wolałbyś <śmiecki> no, się z panią minister nie spotkać w ciemnej uliczce. Ja wiem. <śmiecki> <śmiecki> Zuza! <śmiecki> <śmiecki> <śmiecki> Może bym zabrał torebkę na wyrywkę. <śmiecki> Gorzej jakby się dogoniła. Co? Byłby wstyd. No i skopała. I ci okulary kleju. To no, właśnie. Tak jak, kiedyś, tak jak kiedyś, kiedyś już był taki chorek na lotnisku, co wyrwał tarep, i nie się, że to jakaś biegaczka długo dystansowała. To była historia z tym, z nie. amerykańskimi biegaczami. Moritz Ma Green na pewno. Moritz Green, ktoś próbował. Tak, tak. Moritz Green i jeszcze kogoś. Tam było ich chyba trzech biegaczy, oni udzielali wywiadu. Co więcej, oni skończyli ten wywiad, powiedzieli do końca, co trzeba, dopiero pobiegli. Nie się ze startem. No, ale to jest... To historia jest też w drugą stronę. Ale, ale kiedyś, dziewczyn... jeden, kiedyś jeden polski Ale czy z gminł przemyk 100 metrów i stanął? <grym> <grym> I tak przemyk 100 metrów, rozpostarł ręce i mówił, Kiedyś jeden, jeden polski policjant złapał dwóch szesnastoletnich lekkoatletów, tak, którzy ograwli tak. sklep. W <grym> ciężkich butach. Tak, była taka historia. W ciężkich butach tych policyjnych gonił, wie, w pełnym Oni... rejestrunku, umordurowaniu. Oni lekko ubrani na włam. No, a tam na to jest do drugiego. Wszyscy się zastanawiali się, jak to? Przecież to lekko atleci, młodzi. Jeszcze debile uciekali w tym samym kierunku. No i tak prowadziły teory, bieżnia. że oni no, zawsze no, byli po no, siebie. No, no. <laughs> to jak mają nagle? Nie z Monty Python to, nie ludzie podbawieni to... O orientacji. A jeżeli chodzi o ustawę, to chciałem powiedzieć, że nawet gdybyśmy uchwalili, że na koszulkach ma być orzeł wielkości całej koszulki w parlamencie, to i tak można sobie ten przepis wsadzić tam, gdzie diabeł mówi dobranoc. Bo, bo, bo, bo i tak przecież PZPN nie podlega polskiej jurysdykcji, tylko przepisom UEFA i FIFA. Yy, więc jeden telefon od pana Platiniego czy kogokolwiek innego, i po prostu zawieszamy Polskę w rozgrywkach, no bo, bo, bo, bo, bo rząd ingeruje. Ja myślę, i ja to powtarzam już od dawna, że teraz, w takiej sytuacji, jaką mamy, to byłby najlepszy moment na to, żeby właśnie taką aferę zrobić, wprowadzić komisarza i co w tym momencie zawieszą e, gospodarze Mistrzostw no Europy. Najlepszy moment byłby w marcu. To jest idealny, to jest, to jest idealny <śmiech> moment. To, to, to jest moment, na, idealny. w kwietniu. To. Dokładnie. To jest idealny zrobić moment. porządek. Problem, problem, niestety, polega na tym, że właśnie nam pokazano, że nikt nie. Chcę zrobić z PZPN w porządku. Nikt Może pani nie mucha zrobić. Eee. Ma niebieski pas. No właśnie, właśnie, właśnie ten, ten wybór pokazał, że generalnie rzecz biorąc zostaje na tak jak zostawiamy to. nie zrobimy. mów hop, zobaczymy. Jako hmm. chciałem powiedzieć, że było kilku gorszych ministrów sportu w historii było. Więc yy, może nie jest to najlepsze. Znaczy nie wiadomo, jest, czy on jest dobrym, czy nie, jeszcze tak. nie, znaczy, nie miał okazji się nie, wykazać. Nie wiadomo, natomiast prawda. angielski model, jak się popatrzy na rząd, na przykład w Wielkiej Brytanii, tam nie, nie musisz być specjalistą w swojej dziedzinie, żebyś zarządzał ministerstwem, musisz po prostu być sprawnym menadżerem jak jesteś sprawnym menadżerem, to tego masz ludzi na niższych stanowiskach, no no białe, którzy białe, pracują w ministerstwie, który budujesz zespół i... Yy... No obecny rząd brytyjski nie jest najlepiej oceniany. No Co wiesz akurat, to, no, Chciałbym ludzi. mieć tak źle zarządzany ten yy, kraj. No to jest trochę inna sprawa. No, no pół prostu... półstolicy no. mi spalili, więc ja nie wiem, że no, tak fajnie. A służba zdrowia brytyjska też nie wiem, czy chciałbyś się tam leczyć. Także wiesz, czy w ogóle bym się nie chciał leczyć. Lepiej się nie leczyć niż leczyć. No, <głos> no dobra, też były, że wygrali. No tak, a ja jeszcze... tak, się no. właśnie, właśnie, no, właśnie w jakim? Stylu. Nie, zlali. nie oglądałem, bo spałem. Zlali. Po prostu, po prostu zlali kuba. Straszne pory. Oglądałeś? Rewelacja. No to opowiedz. Po bo ja tylko mogę przytoczyć statystykę na, na, na prędce wyciągniętą nie z no. iPhona, którego mi nie zarekwirowała policja. Znaczy, generalnie, generalnie rzecz biorąc, to było, to, było ta, to, to było tak, bo byli lepsi w każdym elemencie gry. 39 punktów atakiem, 10 punktów blokiem, 6 punktów zagrywką. Grał naprawdę świetnie, a zagumny? Bajka. No. Bajka. No. On po prostu roz, rozrzucał chłopaków... No. Zobaczymy, czy tak dalej się utrzymają No to, no, to ser jest ciężko bo to jest 11 no. meczów w 11 dni, bez, jest, bez żadnej jest, przerwy no, A Serbowie gramat. pierwszy mecz przegrali i to z Argentyną. Tylko teraz nie. będzie tak, nie chcę wróżyć, że przegramy z Serbią, wygramy z Argentyną. I baj. baj. <laughs> no nie, tam wiesz, to nie chodzi o to, żeby ten turniej wygrać, tylko żeby być w trójce, bo pierwsza trójka zapewnia sobie awans na igrzyska olimpijskie. No, po to jest ten turniej, tak naprawdę, nie jedziesz się go wygrać, tak, tylko tak. żeby dostać się do, na olimpiadę. Chociaż jak powiedział ostatnio, widziałem wczoraj chyba wywiad z jakimś Witoldem Romanem, który powiedział, że no, teoretycznie jest ten turniej, jak się z niego nie uda, no to Niby jest gorzej, bo trzeba później na jakieś tam jeździć kwalifikacje tylko europejskie. Z jakimiś, z jakimiś słabiakami. Tak, tylko że już tam każdy turniej jest teraz słabszy, bo ci, co już awansowali już tam nie jadą, tak? Ja Więc odpadają ja, ale coraz Ale byłoby, byłoby fajnie, ja myślę też i dla chłopaków, i dla wszystkich, jakby awansowali z tego turnieju. Nie, Był było, przede milion, wszystkim no, nie trzeba jest... się później tułać po jakichś no. pipidówach i grać w jakichś dziwnych meczów. No. Zastanawiam się, kogo obrazić. Po prostu ubrał to w tipidówach no że biedaki i tak grają po 500 meczów rocznie, no. więc jak im się uda parę zaoszczędzić, to. No, za to piłkarze ręczni zagrali. Byłem na meczu. Zagrali, zagrali. Oglądałem. Ak akredytowany byłem podcastowo. Ale, którzy, A, mówisz o tym. Bo wczoraj to... też grali grała Wisła no, Płock. Z podobnym, z z z podobnym rezultatem. rezultatem tak. tylko, tylko, że Wisła Płock gdyby rzuciła to, co miała sam na sam z bramkarzem. Na sam na sam. Na sam na sam, jakby byli i rzucili. No to mogliby wygrać, jakby rzucili połowę tego, co mieli. To prawda, to, prawda? To, to, to, to byłyby to by pewnie straszne te kontry. Wiwe to sobie radziło do minuty tam. Nie, do pierwszej. Do 10-12. A nie do pierwszej połowy to sobie Wisła. Do stanu 7-7 sobie Wiwe tak. radziło, a później nagle okazało się, że, że zawodnicy. Ja nie mogę, bo ja byłem trzy razy na meczu Ciudad Real i dla mnie to jest drużyna Ciudad Real, nie mogę się przestawić, że to jest Atletico Madrid. No ale Atletico Madryt, no jak oni wychodzili w powietrze, oni mieli skuteczność, jeżeli chodzi o grę w ataku do 25 minuty stuprocentową. No oni, oni, oni przede wszystkim, my nie mieliśmy skuteczności w obronie, ja bym to tak nazwał. Znaczy nasza obrona znaczy, grała, nie grała. Znaczy więcej, więcej wybronili wy, wy zawodnicy Vive blokiem, niż złapali bramkarze, bo dopiero jak wszedł Clever Lee, to dopiero przy jego szósta czy siódma interwencja, interwencja tak, to, było, to, to, było. to był obroniony strzał. Ale oni się fatalnie ustawiali do tej obrony, to, to, było, to było... Ale <śmiech> powiem Ci, że... Nie wychodzili do zawodników, no obrona, obrona była bardzo, bardzo kiepska. Obrona 6-0, na, na Atletico Madryt to jest strzał w stopę, dlatego że tam są po prostu zawodnicy tacy jak ten Markuson. Nie wiem, że chłop ma 2,05 tak mniej więcej wzrostu. To jak wychodzi w powietrze, to, to rzuca. W wysokości 3 metrów gdzieś mniej nie więcej. Nie wiem, coś z takiego pułapu rzuca. Do tego Guardiola. Nie ten. <śmiech> Guardiola nie zagra najlepszy No nie, ale, ale... ale powiem Ci, że siedziałem na poziomie, tam, nie wiem, pierwszy, drugi rząd, tak. No to chłop wisiał jak Michael Jordan w no, to Po prawda. prostu jak wyszedł w powietrze, to, to ludzie się za głowę łapali na hali. W ogóle uciszy, u, uciszyli salę w pewnym momencie. To się nigdy na Wiwę nie widziałem czegoś takiego, żeby sala reagowała w taki sposób, bo, bo tu ludzie, ci zawodnicy Atletiko. no to... I do tego, to... do tego warto powiedzieć, że najmocniejsza y, broń Atletico, czyli y, Ligue Abalo y, i, i Kalman, w ogóle nie musieli grać w tym meczu. No, Kalman, Kalman, Kalman, tak, Kalman ale... grał, ale Avalon nie zagrał w na tym meczu. Ale w ogóle meczu. nie musiał. No, o nie to musiał, chodzi, że gra Właśnie łami... to chcę nie. powiedzieć, że najgorsze w tym Ech. meczu całym było to, że yy, Atletico nie zagrało wybitnego meczu no. i nawet nie zagrało bardzo dobrego meczu. Oni tak zagrali jest. absolutnie przeciętny mecz grając podstawy współczesnej piłki ręcznej. Przede wszystkim przerażająca jest różnica w szybkości rozgrywania akcji, w ogóle w szybkości poruszania się po boisku z tych zawodników, co zresztą było widać również na, jeżeli chodzi o reprezentację. No niestety Polska odstaje od, od, od, od Europejskiej i Światowej piłki ręcznej podstawową sprawą. To jest szybkość teraz. No, A żeby było ciekawie tak, jej, to, Zobacz, że A. przecież tam Vive na przykład, no to nie Oni są... Oni tyłem do obrony wracali szybciej niż myśli do kontry. Naprawdę to był to było, jak, ja, jak ja patrzyłem, jak się poruszają... Jak się tyłem wracają ci o, y, y, y, zawodnicy Atletico, byłem w szoku. no, no Po prostu byłem w szoku. No jest taka bramka z tego meczu, kiedy Lika Baloch właśnie podaje z autu do Kalmana, yy, rzuca piłkę na poziom Z biodra rzuca takim y, bokiem. Tamten łapie ją na 11, 12 metrze, po prostu w dłoń łapie tą piłkę jak kamień. Odbija się z jednego kroku i rzuca z 11 metra y, gola. No, akcja w Polsce nie do powtórzenia, absolutnie. Poza tym ten mecz pokazał jeszcze jedną rzecz, że obrona 3-2-1 ze zmienną no, Chwilę so... grali ją, no. No, z... no. chwilę, ale w... skąd się wzięła przewaga pięciu goli? Z podwyższenia gry obronnej nie, no tak, przez Atletico. Tak, tak. I absolutnie Vive sobie, tak samo jak reprezentacja Polski, nie radzi z wysoką obroną i z ale szybką Vive grą. Sobie nie, radzi, nie, nie radzi głównie też dlatego, że Vive niestety ma to samo, co polska reprezentacja. Znaczy yy, drużyny, drużyny zachodnie, to pokazała Atletico. No może to jest absolutnie światowy top, więc to też no, jest trochę jest. inaczej. Więc to też jest trochę inaczej, ale... Yy... Tam nie ma tak, że rzuca jeden zawodnik. Nie ma tak, że rzuca dwóch zawodników. Tam bramki zdobywa zawodników czterech, pięciu. I oni trzymają mniej więcej tak, oczywiście jest za w tych samych pięciu. To no, właśnie, nie w każdym meczu. Weźmy pod uwagę, że nie było dwóch podstawowych rozgrywających, bo tak. w ogóle nie przylecieli. U nas, u nas w pierwszej połowie zrzucał buntić, w drugiej połowie. zrzucał... No, no, buntić to i... rzucał przez pierwsze 10 minut. No tak, tak no tak. No, a, żarty, żarty, a, a potem już nikt nie rzucał. No, a, potem, a potem rzucał Jurecki. Wystarczy powiedzieć, że Jurecki rzucił w tym meczu 11 goli. I nikt więcej. Czyli prawie połowę tego, co I nikt, co, nikt więcej. No, no, to 5 buntić i tyle. Tak, i Do To było przerażające, bo przepaść tym, że jak rzuca jeden zawodnik, to gramy na niego. W momencie, w którym się go blokuje, już stracimy Jurecki momentami grał w ogóle sam, bo nie miał z kim pograć. Nikt nie wychodził na pozycję, więc były takie momenty, że po prostu brał piłkę, kozłował, co w ogóle we współczesnej piłce ręcznej jest rzeczą kuriozalną. Mijał dwóch, trzech ludzi w pełnym biegu i rzucał sam. No, parę goli się wzięło po solowych akcjach Jurecki rzucający z biodra z 11 metra bramkę. Nie zagrał rewelacyjnie, no, Rewelacyjny rewelacyjnie, mecz, tylko no. jeszcze obrona zagrała na tym poziomie, na którym zagrał on. No, ale to jest. Y ja mam wrażenie, że w ogóle miałem takie wrażenie będąc w hali, że ani e, kibice, ani zawodnicy nie wierzą w to, że ten mecz można wygrać. Tak, to, to nie, nie było. To, to było zupełnie inna była atmosfera, jak na jak na, w turnieju na przykład o, o, o dziką kartę. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, ile było kar w tym meczu. Ile jedna, jedna, jedna kara dwuminutowa dla y, nie yy... pamiętam, kto siedział? Yy, jakże się nazywa ten obronny? Tka nie, nie, nie, nie, nie, Tkaczyk siedział Tkaczyk za zagranie siedział? nogą, nie za falą. A tak, za zagranie nogą. W ogóle w całym Niezwykle meczu... Niezwykle jednym... czysty mecz. Nie tak. Ale to pokazuje też, że mecz nie ma towarzys wań, no. Mecz towarzyski. To, to był mecz towarzyski. Ja pamiętam takie mecze Wiwe, jak grali, nie wiem... Z z Kliszczykiem, jak, jak grał w tym, w, Gł w, Głogowie. w Głogowie, nie w Głogowie, Dobra. w Grodzisku Wielkopolskim. W Grodziądzu. Nie. W, gro w Grodziądzu, w Grodziądzu. Wszystko jest na G. W Gorzowie, Gorzowie. Gorzowie Wielkopolskim. Ja, w Gorzowie. I wiadomo było, że, że, że przy Gorzowie ostatnia, ostatnia drużyna, wiadomo, że przyjeżdża grać. I jedyną karę, i jaką złapał, to złapał Filip tylko i wyłącznie dlatego, że on po prostu był cały czas na boisku i już nie miał siły więc chciał odpocząć. A tu kara nie, nie zafała. A tak generalnie rzecz biorąc nikt nie faulował, no bo po co? Już wiadomo, że wygrają i to jest na takiej zasadzie. Ta drużyna pogodzona, ta drużyna wie, że wygra, ta jest pogodzona z porażką. Znaczy, Jedn, zresztą, nie jedna... robimy sobie I, to wy... I tutaj niestety to wyglądało tak samo. Jedna dobra informacja, jaka jest, to taka, że drużyna Fixe Berlin przegrała z Weszpremem, więc... To prawda, więc... To pra... na, na, mamy szansę. <śla> więc Vive będzie miało szansę spokojnie, wystarczy wygrywać mecze u siebie. Już z Atletico drugi raz u siebie nie musimy grać na na wyjeździe. Ciekaw jestem, jak zagrała Vivę na wyjeździe. Czy, czy Wenta wyciągnie wnioski z, tej, z tego, co WiWE co pograło? W zasadzie, czego nie pograło? Bo nie pamiętam takich po sytuacji. Po prostu, wiesz co, jak, jak ja patrzę na kolejne mecze Vivę, no ni niestety nie bardzo jest jednak cały czas z kim walczyć. No. To jest tak, że ci zawodnicy, którzy są, to stara gwardia polskiej reprezentacji, oni jednak cały czas grają już archaiczną piłkę ręczną, no tak już się po prostu w piłkę ręczną nie gra, już nie da się wszystko... Czy gra się tak siłą. w Niemczech, w Danii, w Szwecji, ale... ale... No, tak no, nie w Niemczech już też tak się nie gra. No te, no, te, te czołowe drużyny, no, nie wiem, ale, Kill ale, na przykład... No tak, ale, ale Hamburg ono na przykład... Już szybko bie, to, to, to, to już naprawdę jest gra oparta na szybkości, już nie ma... Nie, nie, no, nie też... Siła po prostu, która była... Która, no. która, która była naszą podstawową cechą. Ale no, przypomnijcie ale... sobie, jak reprezentacja Polski grała z drużynami znikąd, czyli z Portugalią czy z Rumunią. I te mecze przegrywaliśmy, dlatego że gra Portugalczyków czy Rumunów jest oparta na szybkości. No tak, no właśnie e... o tym mówię. No. To, to Tam nie jest... ma ani jednego zawodnika światowego formatu w tych drużynach. A, a wystarczy to na to, żeby pokonać reprezentację Polski, dlatego że ta obrona 6-0 i wolne konstruowanie ataków powoduje, że tak to sobie można walczyć właśnie z Niemcami, Szwedami, Duńczykami Islandią. No. Coraz mniej można. No coraz mniej. No. Oni... Co więcej, co więcej, brak kontrataków. To jest tak przerażające dla mnie, że w Vive nie ma, nie ma schematów rozegrania kontr. Że to no był coś jeden coś... kontratak w tym meczu, który przerwał sędzia gwizdkiem, tak, bo, bo coś tak, mu się tak, nie spodobało. To było, było kuriozalne. <gryzamy>. Ale, ale generalnie rzecz biorąc, no, nie no, strasznie, strasznie. Nie, no, Wisła wygląda, na bo to przykład już... miała sporo kontrataków. No, to no, rzucali w tego Jak nie potrafili no, tak, potrafi <gryzali> wykorzystać. Nie no, tutaj no no szkoda. Natomiast tutaj nam się wywiązała dyskusja na temat trzeciej siły w komentarzach pod podcastem ze słuchaczem naszym. No te azoty dostały straszne lanie od VIWE a wczoraj Vive zagrało fatalny, szukanie, fatalny mecz w Zabrzu. Szukanie trzeciej siły w polskiej Lidze piłkarskiej, tak szukanie trzeciej siły w Lidze Hiszpańskiej. W znaczy była, była wczoraj trzecia siła też w Lidze Hiszpańskiej, tylko, że sędzia postanowił nie zagwizdać rzutu karnego po tym, jak Iguain wybił. E... Tak, wiesz, trzecia siła to nie, to ja sobie uważam trzecią siłę nie kogoś, kto walczy o trzecie miejsce, tylko kogoś, kto jest w stanie nie, nawiązać z... z pierwszą dwójką jakąkolwiek no to walkę. to nie, znaczy, nie, no Walencja, a... Wal... Walencja z Barceloną zagrała świetny mecz, zremisowała. 2 do 2. Zresztą rozmawialiśmy. Tak, mimo tego, że sędzia nie dał dwóch rzutów karnych dla Barcelony, a tutaj sędzia postanowił się zlitować nad inną drużyną. Mianowicie w 94 minucie Iguain wybił piłkę ręką lecącą do pustej bramki. Nie tylko że sędzia nie dał mu czerwonej kartki, to nawet nie zagwizdał rzutu wolnego w tej sytuacji. Rzutu no, wolnego no, no tak, no, rzut wolny, bezpośredni z 11 metra. Z <śmiech> tego białego <śmiech> nie, nie dał. Dzięki czemu, dzięki czemu drużyna mało tego nie wyrzuciła Zila, którego powinien wyrzucić w 60 minucie z boiska kuriozalny mecz. W pierwszej połowie Walencja kompletnie oddała pole, a w drugiej połowie walczyła z Realem jak równy Ale z równym. Wiecz co, wiecz co, ja zawsze przy, przy tego typu meczach, jak wiadomo, że sędziowie mogą wypaczyć, to jednak wychodzę z założenia, że, że tak naprawdę... Drugi, mam, ci, no... mam Ci puścić to teraz szybko, jak, jak, jak wyglądała ta akcja. Jak, nie jak, nie zobaczę, no. jak leżący na murawie y, Iguain wybija piłkę ręką z, z bramki. Ja to zobaczymy, to bo później. Nie, nie, me, me, później. meczu nie, nie, meczu, puszczę meczu, meczu, mówić, meczu nie to... widziałem, a, a w no, komentarzach przeczytałem zami... znowu, że powtórki niejednoznaczne. Znaczy nie były jednoznaczne w tej grze. Dobrze, w tej, w tej to, tej to, zajmie, to zajmie 5 sekund. O. Proszę bardzo, oglądam. Powtórki niejednoznaczne pokazują. O nie, to, to, to, to ewidentny karny. <laughs> no, Czerwona kartka i rzut karny. No. Nie, no to jak najbardziej. No. Jak najbardziej. No właśnie, yy, yy, przykre jest to o tyle, że. Ale jeszcze ja no mówi, skoro walerz że... oddaje pierwszą połowę, no to tak to no jest. Tak, no tak, no ale wiesz, no, ja wiem, że jeżeli się dolicza 5 minut, to pewnie po to, żeby się toczyła w niej gra, po to, żeby nie gwizdać ewidentnych rzutów karnych za zagranie ręką. No. Ja rozumiem, że sędzia był źle ustawiony, no ale bez przesady. No. Tu, tu się decydują losy mistrzostwa sporego kraju ale tam, z dużą ligą. A propos sędziów, to nie wiem, czy ja już na podcaście mówiłem o... Patrz, technologia. O ty... Normalnie pokazałem mu powtórkę w podcaście. No, no, no. O dwóch a ja filmach. chciałem słuchaczem, był w stanie pokazać. No ja w stanie, wrzucił Wrzucę komentarze, w komentarzach. Tak. Nie. Nieprawdopodobne te technologie. 21 stulecia. już mówiłem o dwóch filmach, które widziałem na festiwalu filmowym polskim, warszawskim, Nie. a propos piłki nożnej. Nie. No właśnie, bo jakoś tak ostatnio rzadko bywam na podcastach. To może dlatego. Podcasty są rzadko. Nie jest to powód. Bo... być to powód, Tylko może, to, świnie bo... siedzą w kinie. Festiwal się skończył jakiś miesiąc temu. Nie, a propos sędziowania ja a, a propos obecnej sytuacji, widziałem taki w ogóle film, na który poszedłem, nazwał się mój kumpel Manchester United, no, to mówiłaś. jest o bułgarskim kibicie. A jak nazywał się naprawdę? My Mate Man Manchester United. Aha, czyli naprawdę się tak nazywa. Naprawdę się tak nazywa. No bo jak <laughs> słyszę tego typu głupią nazwę filmu, to nie, zawsze właśnie, myślę, na ile to tłumaczy. Jak Ci powiem, myśli. o czym to jest, to nie jest głupie, bo to jest Aha. o kibicu bułgarskim, który jest takim fanem Manchester United, że postanawia sobie zmienić imię i nazwisko i chce się nazywać Manchester United. Aha. Taką ma koncepcję życiową. Jest jego tam cała Gehenna, bo oczywiście nie chcą mu tego zmienić i w końcu jakoś tam się Gehenna. nazywa. Manchester United z Drawkow, jakiś tam coś tam ma długie nazwisko, Manchester United pisane cyrylicą, żeby było śmieszniej. Czyli Manchester. Tak, no ale nie, film się bardzo ładnie kończy, bo y, on pisze nawet list do menadżera Berbatowa, y, że, że jest takim kibicem, zmienił nazwisko, no i zaprasza go Berbatow na mecz do Manchesteru, on na, na jego koszt, jedzie tam, dostaje do koszulkę, spotyka się, przybija piątkę i stoi. czym zajmuje koszulkę, a pod nią w koszulka nie, stoi Sto stoi tak na środku Manchesteru, dzwoni do kolegi przez telefon i mówi słuchaj, jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Taki pozytywny film. Ja też się wzruszyłem no. A wcześniej, przed tym filmem, puszczałem taki krótszy film O Sędzi Martinie Hansonie Zbierlibyś sobie na Błękitni Kielce? gawę. Kielce Polonia Pisane z tym jeszcze Polo, koniecznie Polonie, PKS Polonia Białowym Gawel Był film o Sędzi Martinie Hansonie To jest ten pan, który uznał gola strzelonego ręką Znaczy nie, strzelonego, strzelonego asy... nie Asystę po no, po ręką. ręką, tak i po tym jak tam go, no on miał jeszcze gorzej niż sędzia web z polskimi kibicami możliwe, tam... mógł mieć no, bo on bardziej ewidentnie jednak to zrobił, no tam nie było się jak z tego wybronić ale facet jest dziwny, bo on, żeby zostać sędzią, nie miał czasu dla rodziny, więc się rozwiódł. No to jest dziwne. Bo stwierdził, że nie może być równocześnie, nie ma czasu na bycie, na chodzenie do pracy, bo ma nie no, no, normalną pracę. Nie i tworzy tak. tak. ma normalną pracę, jest sędzią to i ma rodzinę To przypomina rodziny. taką postać, ostatnio oglądałem film Zakochani widzą słonie. Hmm. I tam jeden z głównych bohaterów bardzo chce zostać arbitrem. Bardzo polecam, coś świetnego to jest ta sama historia, no. a dużo ciekawie pokazana. Nie, to jest dokumentalny po prostu. Kiedyś, o to, o 8, kiedyś 8, w rozmowie z Januszem Panasewiczem, znanym wokalistą z nowego zespołu, powiedziałem, mu, powiedziałem do Januszu, mówię, nie masz wrażenia, że krytykami muzycznymi zostają y, niespełnieni y, muzycy? A on na to powiedział, a nie masz wrażenia, że sędziami piłkarskimi zostają niedojdy <śmiech> w sensie to nie się Myśmy Jedno z nielicznych zwycięstw w historii parkonarko miało miejsce również nad reprezentacją sędziów kieleckich. No, ja bym nie uwłaczał tak historii parkonarko, bo pokonaliśmy kiedyś i, poli, nie I Polo go, i Policję Kielecką no, tak, no, i ja mówię, nauczycieli ej, z z Kto sędziował mecz z sędziami? Policja Policjant! Nie, nie, nikt nie sędziował, no to był mecz towarzyski. Czy sędziowali sędziowie tamci? Zresztą na boisku w błękitnych kielce. A czy biegali z glistkami? Nie. W różnych Z chorągiewkami? No, tak, naprawdę, w czarnych strojach sędziowskich biegali. No. no tak, sędziowie na biało to bez sensu. Ale to, strasznie Co to za, dziwny, taki... za dziwny mecz musiał być jak zaroiło się od sędziów? <głosy> <głosy> Trochę jak mecz filozofów. Ale był czysty. <głosy> No tak, no, kapać sędziego. To tak... no, to, no, to, to, wielu kibiców by chciało. Albo sędzia, który dostaje czerwoną kartkę. <głosy> w a, to, a to już była taka Albo historia, sędzia na spalonym. To to w, tak. w finale pucharu UEFA było tak, że wybiegł kibic w stroju sędziowskim kibic, tak. i wszyscy myśleli, że to jest techniczny. A on podbiegł. Jak się zaczynała druga połowa, podszedł do, do, do, do sędzi, wyciągnął kartkę, pokazał mu czerwoną kartkę, po czym jednym ruchem w stylu, czyli nie czy liderki, tylko tej, tańczący. To jest Zdjął, okazał się być nagi i strzelił z siebie bramkę. Wszyscy go gonili, więc ochrona przez boiska, on wpadł taki rozradowany, całkiem nagi bramkę. Świetny mecz. To był... E... <ślesy> Już wiemy jakich rozrywek futbolu szuka redaktor Gabel. Nie, bo koleś, koleś zrobił absolutny happening. Niestety, niestety, telewizja, telewizja, bo on miał coś tam wypisane na plecach generalnie rzecz biorąc i tam było przesłanie i, i jego wyczynu. Niestety telewizje oczywiście tego nie pokazały. O co chodziło temu kibicowi? A to był Kibicu. mecz, już nie pamiętam. Wiem, że Henie Glarszą tam strzelał bramki. To pewnie Szwecji. Nie, nie, nie. nie, Finał to, to UEFA? Tak, Finał Puchar UEFA. Z Tak. To, to był Celtic. Celtic grał, z, nie pamiętam kim. Celtic nie grał w finale Pucharu UEFA chyba w ostatnich latach, jakoś nie pamiętam. Teraz to nam zagiął. Nie, no, na pewno też. <grym> Lecę się... finałami wstecz, tak więc <grym grym grym> co jeden. to. Celtic Glasgow z Henrykiem Larsonem wyeliminował Barcelonę w Pucharze UEFA w 2003 roku po czerwonej kartce dla Savioli i później grał w półfinale chyba z Liverpoolem, ale do finału nie doszedł. Nie, no chę, nie, chę, tak chę, mówię chę, z głowy, więc jeżeli się mylę, to słuchacze nas poprawią. Ja chętnie chę, chę, zajrzę potem do internetu. I ale na pewno, te, ale na pewno najwyżej w pucharze UEFA z Henrikiem Larsonem, to Celtic doszedł w sezonie 2003-2004. Tak, to ciekawe. Znaczy, może to, pomyliłem, to, to, może, to, to, może to nie był Henryk Larson, ale to na pewno było w finale pucharu UEFA. Pamiętam, oglądałem go z kolegą Krzemińskim i byliśmy zachwyceni postawą tego <grych> i pomysłem tego kibica. Nie wiem, czy wtedy Puchar UEFA nie, nie przegrał Ajax Amsterdam. Dobrze, nie słuchajcie, przegrał? bo mm, przegrał. Czas nas chyba goni. Tak, czas no, nas goni. Czas goni, nas goni, bo dziś, dzisiaj mamy deadline. Tak, są deadline. No, bo po, no, bo ponieważ, miało... ponieważ postanowiliśmy nagrywać co niedzielę, a byliśmy na koncercie, jeszcze pół podcastu, bo miało być 3 czwarte, ale byliśmy na koncercie Grupy Armia. No, ale to ciekaw, ciekawe. Ja ostatnio widziałem koncert już, Armii i byłem. Coś, o czym bardzo trudno cokolwiek powiedzieć. Słabe może nie. Ale, ale to nie była armia, ale nie silne. Znaczy no z armii tam był kolega wokalista. Budzyń. I niespodziewanie w połowie koncertu na cenę wtoczył się kolega Banan. No, Słowo no, wtoczył, wtoczył się jest do, tak? dokładnie odzwierciedla to, co zrobił. Wokalista budzyński powiedział, o, banan. Czy nie, nie tylko waltorni, ale i ołówka nie utrzymałby w <grystanie> Ale dziarsko przegonił obecnego waltornistę klawiszowca od klawiszy i waltornista grał tylko na waltorni, a kolega banan tam yy, Udawał, naciskał, naciskał klawisze. Tak. No ja widziałem ich koncert na głodówce. I... Muszę przyznać, że no to może bardzo dlatego, że byłeś tak głodusta. <śmiech> byli na jedzeniu, nam się podobało. Raz, tak, raz, byliśmy na śledziu wcześniej. Raz, że próba akustyczna trwała, trwała ponad godzinę i niestety nic to nie pomogło. Znaczy, Znaczyf, ale to nie to, że tam, a to dlatego, że to akustyk. Hmm. No, ale się starał, nagłości, dobrze koncert w Hydrozagadce to też nie jest prosta a, rzecz mam wrażenie. A, a, druga, a druga sprawa oni po prostu bardzo kiepsko zagrali. Zagrali nierówno, nieczysto, nie słabo nie, nie, było. Tutaj Tam było... Było, było bez emocji i generalnie rzecz. Biorąc, legenda, legenda ode... też legendę właśnie. Legenda jest... była odegrana niemalże nuta w nutę i... i nawet dość czysto, no tylko tak też, bez emocji. No, tak no, nie było, nie, nie to... gadało w ogóle, nie gadało w ogóle. Był bardzo słaby koncert. I mnie to się nawet narzeczona redaktora Magdziarza się ze mnie śmiała, że śpiewcza się koncert. I <laughs> don't <laughs> Trochę tak oparty stałem o, o kratkę, która oddzielała akustyka od reszty sceny. No tak, no bo su, suspensu też za wiele nie było. Bo, bo... Nie, nie. A szkoda, bo kiedyś to był absolutny power. No. Nie, no, no płyta no, jest genialna. Nie, no, wyszło nam, że po, po koncercie, że z tego wszystkiego wolałbym zostać w domu i posłuchać sobie legendy z płyty, niż telepać się przez w pół w Warszawy. Chodę. Znaczy czy wieczór był sympatyczny? Wieczór no był sympatyczny. Ale tak. znaczy, wieczór też zupełnie potrzebnie Armia przed graniem legendy gra pięć utworów Nowy. innych, z nowych. Z czego jeden jest dobry. A cztery brzmią, jakby były nagrane nie wiem, No, brzmią, jak z legendy, tylko gorzej. Tak, jak śpiewał od... klasyk? Nic nie, było, rzecz, rzecz, rzecz. nie to Klasyczka. Klasyczka. klasyczka. Sośniczka. Nie, nie, tam na jantar. Janta. Tam na jantar. No to przepraszam, bo ja się słabo znam. Mama, mama Natki. Natalki. Tusi. Natalki od pieska. Pusiek o krusiek. Pas -pas -pas -pa Paszek o kraszek. To to pamiętam. To, to Paszka Okraszka? Ja pamiętam, moja córka chciła wczoraj. Paszek Okraszek. Jeszcze było tam, a ta mała kropeczka, to ja. A, była piosenka nie o, o Iki o, o o o była piosenka. A Zuzia, Zuzia Nieduża, to nie ona Nie, nie, nie. Nie ona. Nie. Jakieś tam inne. fasolki czy inne tam. Nie, jakaś anonimowa. Tak, nie wyrosła na taką. Zresztą moja żona nie lubiła tej piosenki. Ciekawe dlaczego. <laughs> nie <laughs> mam pojęcia. Że cała zaś szmatek? <laughs> <laughs> Że otrzymała jakieś złoty? No dobrze. Ja coś, co a co w wygląda. głowie miała? Nie ma Marzeń 100. Choć a, nie ma sukni no. złotej, zabiorę ją na bal. No. Czy mam jeszcze jakieś sportowe wynurzenie? Ja chciałem jeszcze tylko tak. Ja, ja, ja mam taką osobistą, Wnurzę. swoją. Tak, osobistą, swoje, osobiste swoje wynurzenie. Otóż jakiś Tydzień temu czy tam półtora, przez polskie media, wszystkie, dosłownie wszystkie: prasowe, telewizyjne, radiowe, przetoczył się niewiarygodny szał. Hura optymizm dotyczący Justyny Kowalczyk. Jak ona jest w nieprawdopodobnej formie, jak ona wszystkich deklasuje i jak ten sezon absolutnie, <grytanie> absolutnie będzie należał do niej. Bo po zawodach Pucharu fiz no, może to nie Pucharu Świata, tylko Pucharu FIS że w ogóle deklasuje wszystkie rywalki Dobra, że zostawia pocharze, je na... 30... FIS nie startowała w ogóle czołówka światowa nie, nie było istotne, Norweżek nie Istotne to było dla wszystkich dziennikarzy sportowych zajmujących się tym, tą sprawą po prostu była absolutnie rewelacyjna i cały sezon już przyszły był ale ty różanie. bo ty nie znasz dzisiejszych wyników stafet jeszcze Stafet nie znam. znam no to powiem, w nim... to powiem Ci, że reprezentacja Polski zajęła zaszczytne 11. miejsce, została wyprzedzona przez cztery reprezentacje Norwegii. No to tam między innymi. Pierwsze miejsce zajęła pierwsza reprezentacja Norwegii, drugie miejsce druga reprezentacja Norwegii, szóste, czy tam siódme, trzecia reprezentacja Norwegii, dziewiąte, czwarta reprezentacja Norwegii, a Polska po fantastycznym biegu Kowalczyk awansowała z 21 na 11 miejsce. Nie, no, ja chcę po prostu... Zastanawiam się nad... No już się nie zastanawiam nad po, polskiego dziennikarstwa. po raz no? robi, robi, ro, robi się coś takiego, no ale... Ale przede prostu było coś tak ewidentne, po prostu głupiego, że przede wszystkim należało popatrzeć na to, w jaki sposób Justyna Kowalczyk w ogóle zaczynała sezony, w których zdobywała kryształową kulę, że były trzy ostatnie, więc zaczynała od miejsc 12, 8 i siódmego. Prawda? I jakby można to sprawdzić bardzo szybko. dwa słowa, dosłownie w Justyna Kowalczyk. Tak, Najlepiej. No Najprościej. Tak. Jest już, parę wyszukiwarek, już jest... Wszystko jasne. Tak, prawda? jeżeli już ktoś zaczyna, zaczyna z tego pułapu, to wiadomo, że będzie się rozkręcał Szykuje pewnie szczyt formy na styczeń, luty, marzec, tak jak Justyna zazwyczaj ma. I to, że zaczyna teraz od 10 miejsca, a dzisiaj biegnie bardzo dobrze w sztafecie i widać, że jest przygotowana normalnie jak na nią, tak? No ale bez przesady, no te ta, ta, ta, ta astmatyczek 16 norweskich, no bo wczoraj w biegu indywidualnym w pierwszej dwunastce było 9 Norweżek. No, Justyna była dziesiąta, ale w pierwszej dwunastce było dziewięć dziewczyn z Norwegii. Także spokojnie. To, co, to, to, o czym mówiliśmy, skąd ta astma? To jest normalny, normalny lobbying w, w kraju, w którym 5 milionów ludzi biega na nartach. Nie można nie odnosić sukcesów. No nie, nie, nie. To jest, to jest sport narodowy, na no, absolutnie. No. No. Tam ludzie częściej mają na nogach narty niż buty. To prawda. Jeżeli możliwe jest składanie bez butów, no. Może sobie zapyczy. Jak chcemy sobie, że do w Bielskim Osie. Chciałem ci kogoś powiedzieć, że mój ulubiony trener wrócił do pracy w Ekstraklasie. Trener Ulatowski. No straszne Będski dostał wczoraj, a propos tak. od Wolskiego między innymi. Znaczy straszne. Rok temu byłem na meczu Czekam, lechia Czekam Legia. na jego kolejne konferencje prasowe. nie <laughs> Z tęsknię. Z Lechia-Legia w zeszłym roku było 3 do 0. Legia... W teraz też w do zera, dla Legii. Nie tak, no, tak, to z Legią, zmienił. on przegrał chyba 2-1 po tym, co mu sędzia gwizdnął rzut wolny w ostatnim minucie, jak Caba trzymał piłkę przez tam 8 sekund. Tak, tak policzyli. I to była jedna z najlepszych konferencji prasowych po meczu, jakie w życiu widziałem. No nie była lepsza od tej Trapatoniego, który. Oj, no, nie wiem, nie wiem, nie wiem. zapraszał sędziego do autokaru, żeby pojechał z nimi do Krakowa i spotkał się z kibicami, którzy go powieszą na rynku. wiem no, więcej, <śmiech> mniej więcej ta, taka była wymowa. Na wieszczu. Na wieszczu. No Tam jest takie nawet miejsce pod kościołem mariackim no. do tego przykury, przykuwania ludzi no. w celu mobilizacji. Coś jeszcze chciałem tak powiedzieć tak, a propos... Powiedzieli, powiedziały jeszcze, że Caba przez cały mecz trzymał piłkę po 10-12 sekund i sędzia nie reagował. A w ostatniej minucie zareagował. <grym> Już miał dość. Już miał dość. Już dał leki zwycięstwo. No, a swoją drogą, jeszcze wracając do wczorajszego meczu, bo tak trochę obarczyłem sędziego odpowiedzialnością za porażkę w Walencji z Realem Madryt, ale jak się przyjrzy temu, co zrobiła Walencja przy pierwszym golu, kiedy to dali rozegrać Realowi na raz rzut wolny z którego padła kuriozalna bramka no to myślę, że koncentracja zespołu Walencji jednak była jakaś taka nijaka. Także też obarczam Walencję za porażkę, A jeszcze może warto powiedzieć to, czy można powiedzieć w samochodzie, że w meczu pierwszym na pewno z Bośnią Pepe tak. popełnił jeden fał przez cały mecz. Tak, tak, bo, bo w drugim chyba dwa albo trzy. Tak, tak no bo zaczęliśmy od tego. Ale czego już mu tam chciał w którymś Zaczęliśmy błożysz, od tego, bo tam mieli, że. Mieliśmy mieli, mieli że, że czasami piłkarzom, którzy grają w Realu Madryt, nie tylko w Realu, wcześniej w Interze, Chelsea, robi się coś z głową pod wodzą znanego wszystkim trenera. I na przykład. O, Ozil. to musiało nie, nie, być. Bo, bo, bo, bo Ozil wczoraj naprawdę powinien wylecieć z boiska człowiek, który normalnie gra czysto. Nie ma, ma zero fauli w meczu, nie? Jest meczą stawkę, gra. Taką w laleczkę, budu powinien przed snem i rano. Tak. Kładziesz się spać i szpileczka. Tak, Budzisz się rano, szpileczka. Jak Mourinho prowadził Chelsea, Didier Drogba dostał cztery czerwone kartki. Tego, w momencie, no, to kiedy, w momencie kiedy Mourinho odszedł z, z Chelsea, Didier Drogba nie dostał ani jednej czerwonej kartki. Pepe grający w reprezentacji potrafi grać normalnie. Chciałem, żebyś zobaczył, w, mówię, że nie widziałeś meczu, chciałbym, żebyś zobaczył, co robił Marcelo po tym, jak Real Madryt strzelił gola, jak podchodził do Soldado i go prowokował i śmiał mu się w twarz, co robił Ramos po strzeleniu bramki, jak przebiegł się wzdłuż trybuny kibiców w Walencji. na sekretarzu, rozmawialiśmy o tym wielokrotnie ja się za każdym razem z panem zgadzałem. Ja przecież nie, nie mówię, że, że Real tak nie gra, bo grał fatalnie i Mourinho do tego zmusza. No, no, znaczy, no, zmusza zachęcał znaczy, po prostu... Wczoraj, wczoraj było tam, że tak grać, no co, i tam tak grają, wie, więcej niestety. cyrku niż futbolu de facto Realowi się to opłaciło bo otumaniony sędzia też nie widział paru rzeczy, które powinien zobaczyć no przykre to jest niestety bo ja nie wiem jak mnie by smakowało mistrzostwo zdobywane w takiej atmosferze i w taki sposób myślę, że nie bardzo jestem przekonany, że im będzie bardzo no im tak, tak no, Interowi smakowało, Chelsea smakowało no, Realowi też będzie smakować, no. jeżeli to będą oczywiście Mam nadzieję, że... Chociaż wygląda to tak, że im bliżej do meczu 10 grudnia 22, już wiemy, znamy datę, tym Real zaczyna bardziej zachowywać się dziwnie jako znaczy na boisku w sensie. Zobaczymy, co się będzie działo w tym meczu na Santiago Bernabeu. Wygląda na to, będzie wygląda na to że, że, że, że Barcelona musi wygrać oba mecze, żeby być mistrzem. No tak to wygląda, bo jeżeli sędzia nie widzi piłki wybijanej ręką z linii bramkowej w 94. minucie meczu, no to nie wiem, co ma jeszcze zobaczyć. Właśnie musi, musi wygrać oba mecze. No jest Trener Waszkiewicz. Rzadko śledzimy drugą ligę piłki ręcznej w Polsce. Zmawiali ale będzie po raz pierwszy chyba. Nie, no, znaczy nigdy nie rozmawialiśmy o tym. Nie, ale, ale ja chciałem, no, się powiedzieć, tak. Tak, no, chciałem powiedzieć że chciałem Na łamach. Tak bo, bo mnie bardzo brakuje drużyny wybrzeża. Widzę cały czas. Mam w pamięci takie mecze, kiedy chodziłem na iskrę Kielce, jak grała z Wybrzeżem. No, z gdzie grał. Święte gdzie grał, wojny, gdzie grał młodszy brat. Tak, młodszy brat Bogdana Wenty grał wtedy tam i grał zawodnik Waszkiewicz, który teraz z Wentą prowadzi kadrę. No i to taki trener, który tam świetnie pracuje na przykład z młodzieżą i teraz jest drużyna Wybrzeże Spójnia po roku przerwy i ta drużyna całkiem Fajnie, gra w piłkę ręczną i mam, mam tylko taką, wyrażam na, na łamach podcastu, nadzieję, że... No są dwie drużyny, które tak naprawdę tam łowią teraz, to jest Pogoń Szczecin i, i, i właśnie Wygrze, że Spójnia. Uh -huh. No i ja, ja bym bardzo chciał zobaczyć y, y, y, trenera, który będzie absolutnym przeciwieństwem na ławce y, trenera Wenty, czyli człowiek, który w ogóle nigdy nie wstaje nawet z krzesełka w czasie meczu. Stoik. Tak. Stolik? No, a swoją drogą a To tenże trener... trener Waszkiewicz, który jest asystentem. Tak, tak. Tak, tak, tak, tak. Tak, tak. A do tego trener Duszajbajew chciałem powiedzieć. Niesamowita postać, jak się obserwowało, co na ławce wyprawia trener Duszajbajew. W momencie, kiedy akcja się toczy za plecami, a on cały czas zawodnikom takim no, pokroju, no właśnie Markusona, czy no, gwiazdy absolutne światowej piłki ręcznej cały czas tłumaczy, co mają robić. Nieważne, że jest 10 goli przewagi, cały czas mówi to tak, to nie, tu się powinieneś przesunąć, tam zrobić trochę jak węta, mniej ekspresyjnie, ale bardziej dogłębnie i z uśmiechem na ustach. Swoją drogą reakcja trybun yy, Vive. Ty widziałeś? Żółtka mają na trenera. <grymny> <grymny> tak kompletne Człowiek, który trzy razy został wybrany najlepszym, najlepszym no, zawodnikiem w, w świata. Najlepszej dziesiątce w, ogóle w historii w Historii tak, piłki, tak, ręcznej, piłki tak. ręcznej. Człowiek, który zdobył trzy, wygrał trzy ligi mistrzów z trzema no, różnymi no, klubami. Legenda, to jest tak, jakby no, no. nie wiedzieć, kim w piłce nożnej jest Maradona. Lili, Maradona, Maradona. No, tak, więcej. To jest na więcej. <laughs> A tutaj wiesz, jest pełna sala ludzi, którzy przychodzą na ligę. Ty zobacz, żółtka mają za trenera. Jest nieważne, że człowiek grał w różnych reprezentacjach, ze wszystkimi odnosił sukcesy. Z najwybitniejszym trenerem obecnie na świecie, jednym z dwóch, trzech. Tak? No to ciekawe, bo. bo, bo, bo. <słuch> We wcześniej Iskra nigdy nie narzekała na, na brak kibiców w ogóle na meczu. Znaczy nie no, to wcześniej... kibiców to był nadmiar. Zawsze. Tylko, no, że właśnie to, z tego to nadmiaru to chyba właśnie. urodził się pewien procent, który nie powinien przychodzić. No to są po prostu no, osoby. się tak dopiero tak uczą. No, nie to. Wiesz, to, każdy, każdy kiedyś zaczynał. Wielu jest nowych. No. Kiedyś, kiedyś taki był boom na koronę, jak awansowała do ekstraklasy Ja pamiętam, wszyscy wtedy chodzili. No zawsze ten pierwszy. Właśnie, bo korona zaraz gra. Wszyscy zawsze to, że to musimy zawsze jest ten tak. pierwszy moment, kiedy trzeba się dowiedzieć, kim był Maradona, jak się ma tam lat 10, 12 czy... 15, albo 15, no, -dwa. albo 40, no, 42 nie tuż, no 40, nie wtórzy, jak się nie Chodzi mi o to, że jak mówię, no był kiedyś w Kielcach był absolutny na koronę, nawet kolegę Josefa kiedyś spotkałem i widziałem go w szaliku korony, ja mówię, co ty, mówię, od kiedyś im Babcia mi zrobiła na mówi, drutach. Od zawsze, kiedy <laughs> było, od zawsze. I tak samo, tak samo z tak, Biwę tak, też się tak, tak zawsze Ale ja bym tego nie minie. krytykował Bo to jest dobre nie, To jest bardzo dobre, co zresztą widać i, i, I słychać na atmosferze podczas meczu No tam, wiesz, to jest tak, że to jest, są ci sami ludzie Którzy 5 lat temu byli specjalistami Od skoków, 3 lata temu Specjalistami od formuły a, a, niech będą, niech kibicują, niech tak. przychodzą A ja za rok będą za tym, tak. specjalistami Nie wiem od czego No tak. Ale powiem Ci, że no, Chodzić na skoki, kibicować Małyszowi Nie wiedząc kim był Nikanen To trochę skucha To, to, to tak jak wiesz, chodzić na wiwę wypadałoby wiedzieć kim Wiesz to jest jest Nikanena dopuszczali jakby, Turniej czterech skoczni w święta Kiedy wszyscy oglądali Siedzieli przy świątecznym stole <laughs> Przy świątecznym <laughs> stole Przy świątecznym rosole jest starszy od Kevina w świątecznym Rosaule siedzieli i oglądali Christmas Scottie, więc, więc jest na pewno bardziej znany niż, niż, ja bym, niż, niż piłkarze ja bym, Lęci, no. ja bym, panie redaktorze, nie był taki surowy. Wydaje mi się, że na trybunach jest miejsce i dla tak zwanych pikników, bo to taki, i, i, dla, i dla tak zwanych kibiców. Żelety różnoraki. Ważne, żeby był odpowiedni balans między jednym i drugim. No. No, no, zamiast... pikniki, nie, które, no. pikniki, które nie wiedzą, kim jest Lick Abalo i mówią, ty patrz jak ten czarny zapierdala. <laughs> to oni mogą, i, wiesz, jak, jak, jak, jak byłeś, no, jak byłeś na meczu z Kamerunem. To tak, to jest... Jak byłeś na meczu z Kamerunem, to nie wiem, czy słyszałeś, jak wypowiadał jak, się jeden z działaczy PZPN, który był chyba wtedy opiekunem młodzieżowej z reprezentacji. A ten, co <śla> Ta, ten, co koło nas siedział. Tak, ten, co koło nas siedział, co sobie zażartował do naszej producentki, że tak szybko biegają, bo przed lwami uciekali. No, no tak, tak, tak. Ale tak po... podobne, podobne poczucie humoru. No. A, a, a ja bym wiedział, kto to jest ETO. A propos <słys> tych, co przed, przed lwami uciekali, to widziałem wczoraj mecz Andrzej machaczkała zej. No ja właśnie chciałem powiedzieć, że nie obejrzałem. Chciałem jak, to jak świetnie, przeżyłeś, świetnie przeżyłeś 90 minut, bo to po prostu się nie da na to patrzeć. Tam co prawda, biegają nazwiska. Eto ma dziwnie napisane nazwisko. Od... MM M, odwrotnie, tak, ale, się... ale ma apostrof. Ale ma apostrof, M. Eto. Ma. Ma napisane Eto Cielico, ale z e... Tak. Numer też ma dziwny, 99. Jak miało 88, podejrzewałem o, o ona, nazizm. <laughs> No, jakiegoś tam piłkarza podejrzewają przecież. Tak, że ma 88, 88 dlatego, że, tak. że hej prawa na plecach. Tak. No, no, to, to, to, to głupie dosyć też, bo wielu piłkarzy świetnych na świecie miało numer a 18. Jak ktoś, i... A jak ktoś ma 69 na przykład, to co? No, Mogę czego jeden... oczekuję. Powodzenia. Po Byłabym mieć 69 niż 88. <laughs> był jeden piłkarz, Haka Walka-Koski, jest taka drużyna w filmie. co miał, tak, co miał no, numer 14, coś. Coś tam, coś tam tak, byli sponsorował. Go częstotliwość. Sta stacja radiowa, która była. Tak. mu zabronili. No. Tak, no ale Iwan Zamorano na przykład miał numer 1 plus, 1 plus 8, 8, bo tak. nie mógł mieć dziewiątki no, no, też I też można. Ta Ciekawe, kiedy wystąpi piłkarz numerem na przykład 102. Nie, nie wolno. Oficjalnych fiwowskich można mieć dwie cyferki tylko. No, niestety. Nie wolno mieć. No trzy widziałem, widziałem, to tylko, widziałem To tylko, to tylko te Adamia Kowa tysięcy. Okay. Albo kierunkowe Ale co najciekawsze sprawdziła się reklama. Zobacz jak genialni są marketingowcy Biedronki, bo jakiś słynna reklama Właszczykowski, sam meczu nie wygrasz i ostatnio bez wygramy. Wygram. wygram, wygram. No, no wygram. Właśnie, no właśnie, mówię. To taka była kiedyś słynna historia jak jakby, jakby zrobili tą reklamę z warzywniakiem i powiedzieliby warzywniak sam meczu nie wygrasz a wygram wygram to, to, to nigdy by się nie sprawdziło. Ale kiedyś, tak. kiedyś, kiedyś Ale była taka kampania to reklamowa warzywniak pasuje lepiej. Tak. <laughs> kiedyś była taka, taka historia z Thierry Henry jeszcze jak grał w Arsenalu jak była wielka kampania bramki strzelam głową. Ja w przecież Tierra Audi słynął, nie że nie strzelił, strzelił żadnej. Po czym, po czym jak się pojawiła ta kampania, strzelił 5 czy 6 bramek z rzędu, wszystkie z bani. Znaczy strzelił jedną w Arsenalu, a później pięć w Barcelonie. Wszystkie, ale wszystkie swoją, zbyt... drogą, swoją drogą, ja ostatnio zobaczyłem którąś z tych reklam Biedronki, bo staram się tego nie oglądać, ale... Panie trenerze, trzynasty zawodnik. Nie, 12... do nie, do Biedronka. 12 zawodnik. Nie, to Biedronka. To jest masakra. No ale wiesz, musisz sobie pomyśleć do, kogo, do jakiej grupy jest kierowana ta reklama. Do dyrektorów Biedronki. Czyli masz odpowiedź. Ja muszę kończyć. Dobrze, więc. Tam to my chyba tak, też. Tak, my jedziesz też. na Koronę? Zdążysz do Kielc? Tak nie, nie jadę, jadę, jadę do Radzymina, Radzynia? Radzymina U. chyba. Nawet Jak to do nawet Radzynia, wie, to Ci gratuluję. Nawet nie wie, gdzie jedzie. No dobrze, Jak, ale tam, wyliczył tam, sobie na wschód. A, no, tam musi być jakaś cywilizacja. No, tam musi być jakieś życie. To do Radzymina. Radzymina. Czyli żegnamy się z drogimi słuchaczami w tym krótkim odcinku. wyjątkowo Chyba godzinnym jedynie. Coś nie, tutaj jest luz. 37 minut. 37 minut. To będzie cało, koło, koło godziny. Koło godziny będzie, no. To Porozmawiamy o Masters, bo już będzie Masters na następny. To jest świetne. To to dzisiaj. Do, do a to tak? dzisiaj A to dzisiaj jest. A dż. Dż. Dż. Dż. Dż. Dż. O, to dzisiaj. A to dzisiaj. to muszę A a redaktor jak będzie występował w telewizji jako sekretarz czegoś tam, generalny, to, generalny to redaktorowi tutaj Bęcki spuścił. Ja no już umieściłem, ja zrobiłem mu taką tabliczkę, jak mają na, na tych posiedzeniach Parlamentu Europejskiego, żeby będzie przychodził i stawiał przed sobą na tym stole. Ja, sekretarz generalny. Mało tego, ja nawet napisałem. Członek na Nie, ja tam pójdę tej telewizji za następnym razem i wpuszczę im Rastem, w pierdol, jak zobaczymy. Następnym razem to będzie 21 grudnia chyba przy okazji rewanżu w meczu Copa del Rey. Ja zresztą teraz chyba, już tylko mówię do kolegi i sekretarzu generalnym. No wiesz, to jest kofana. i Michała Zawada. No. Ale muszę powiedzieć, że najbardziej mi się w tej telewizji podobało, jak pan, który na początku siedział z panem sekretarzem i opowiadał o, o meczu, potem poszedł się przygotować do transmisji i było takie wrażenie po jakości dźwięku, jakby na, na księżyc polecał. Szybki to, transfer. Się ciężą, a potem globa. jeszcze zakłócenia były. Cieszę się, że nie słyszałeś o dźwięku, który przychodził do studia, bo ten, który przychodził, brzmiał mniej więcej jak młot pneumatyczny i nic nie można było z niego zrozumieć, także to jest w ogóle kuriozalne Śmieszna dosyć. na telewizja, a gdzie oni mają swoją siedzibę? Muszę wiedzieć, gdzie mam jechać, żeby ich no, no tak jak podcast, w kuchni. Nie, nie, Sport Club ma siedzibę na Domaniewskiej w budynku Mars. Aha. Aniewska 41. No to wydawałoby się to taki budynek, że tam... Mieścić. Nie, no mają tam parę budynk, parę pomieszczeń jest wbrew pozorom. Żegnają się. Sekretarz. Sekretarz redaktor. Sekretarz i redaktor. Nadredaktor. Na no i szaraki redaktor. I kofana. Gol! Jest! Jest! gol, Jest!